Fiktywny podcast sportowy. Revolution. Proszę bardzo. Rock. Czy już, e, tak. czy już n, n, n, rejestrujemy? Oczywiście. Rejestrujemy? Dobrze. Czy ja się muszę ja... napić, żeby Nie. <śmiech> Witamy. Ale jeżeli chcesz. Jakie są reguły, jakie są zwyczajne? W 153 odcinku Z Zuzanna szczęsna gawę. Gaweł. Witam. Musisz, musisz z... mówić bliżej do mikrofonu. Witam. Zamknij lodówkę, która Prawie i tak jest dobrze Mikrofon jest źle ustawiony. <głos> <Ty> jesteś nieprofesjonalna. <głos> Zupełnie jest źle ustawiony. <głos> to wy to organizujecie, to wy jesteście nieprofesjonalni. I, I za daleko mówisz. No teraz coś powiedz. Powiedz coś. No znakomicie. A bo ty masz słuchawki. <głos> no. <głos> Nie, on ma takie uszy. Czter... I głowę. Cztery. To ci trzyma po prostu wszystko w kupie. Cztery. Uszy trzyma w kupie. A ja ci, a ja ci, a ja ci kupiłem papierosy. No ja pap nie palę. Teraz to już się wszyscy dowiedzą, że jest. Cała nie. Polska. Wszyscy po prostu. Cała Polska już wie. I cała Polska pali dzieciom. To, że pali, to jeszcze z butelki. Nie dość, że pije to jeszcze z butelki wino. O, ale to. No, tak. i, ale nie obsaham. Z butelki. Nomen, omen. Cztery. Cztery piwa. <głos> proszę. Na stół I... w popielniczkę To Czyli <głos> tak to wygląda. Kto wypalił dwa, a kto ja Cztery, piwa, Podobno y, w Stanach są takie reguły, y, że w stacjach radiowych nie może być alkoholu. To znaczy, że. W środku stacji? A może być w brzuchu? No właśnie, nie może być tak, ja. że Pff. na przykład gospodarz audycji siedzi i, i sobie Piękko? pije wino. A to, to nie, nie ma tak pravda. wszędzie? Znaczy, chyba w zakładzie pracy znaczy, po prostu to nie to jest, nie jest tak, tak, że na są... może powiedzieć, że nie pił piwa, tylko pił soczek? To jest... Który sfermentował? Znaczy, no, podobno to jest tak, że to chyba jak z prowadzeniem samochodu, że ktoś na antenie by się okazało, że był pod wpływem alkoholu, to mają prawo zabrać, go... mu zabrać mu licencję. Natomiast podcasty to jest zupełnie co innego. Jest taki podcaster, którego na pewno każdy, kto słucha podcastów technologicznych zna, który się nazywa Leo Port i on mieszka w miejscu, gdzie jest dużo wina, w związku z tym oni tam często piją wino albo whisky w czasie podcastów. A na pewno roznieńczają wodę. Ale muszę powiedzieć, że jak jest za dużo wino tych podcastów nie da się słuchać. <śmiech> Trzeba się też napić bo <śmiech> po prostu Zaczynają gadać o wszystkim, o niczym. Zupełnie tak Ja słuchałem kiedyś takiej audycji w amerykańskim my radiu. jesteśmy kul kul Kultowej zresztą, w której to w domu Diego Wedera, takiego wokalisty grupy Pearl Jam, zaprosił sobie kolejny. Jakie piwo chcemy? <śmiech> Bezalkoholowe. <śmiech> <śmiech> Oczywiście. <śmiech> Mocno. Może być, co? U um jest wszystko jedno. <śmiech> Zobuję, to Byle nie Lech. Kasztelan? Obojętne, ale Przemku no. jakbyś wziął pod uwagę, że on nie odbierze tego ale, SMS-a, to czy wysilałbyś się swój kciuk? Niejaki. nie, nie, znaczy nie poza bo tym bo kupi, jak powiesz, kupi, jak powiesz kupi, na antenie jakie to i tak nam za to nie napisz zapłacą napisz może że najbardziej <laughs> lujskie jaki jest nie, bo kupi o mocne je. jakieś plastikowych butelka nie to wa Nie, to nie będzie lujskie piwo, tylko jakiś wynalazek ja mówię o lujskim piwie nie ukradnie facerom, co przy morku pamiętasz pierwsze piwo spróbowane od taty jak smakowało? O, owszem, był to żywiec. Właśnie mam takie samo wspomnienie. Eee. I to było, Ale żywiec, smak. ale wtedy też już był luński. Ja to... Przepraszam co, Cię, wczoraj się bardzo. Ale jak, ja, jak, jak, jak, A mówię jak o to od taty? Ja próbowałam od mamy. Przepraszam Cię, <laughs> w, wtedy to piwo można było kupić głównie w Peweksie. A nie, no to ja, ja, ja, ja to pamiętam takie piwko w małych pękatych buteleczkach i to nie był żadne Zamkowe albo słoneczne. To był kwas, który Tak zwana zemsta jędrzejowa. No oba, oba były <laughs> w jędrzejowi i często można było znaleźć w nich myszy. No, na no na bo pleśni to była zawsze. I ono smakowało absolutnie wyjątkowo luisko i teraz tęsknię za tym smakiem. Ja nie wiem, chyba to było moje pierwsze piwo, pamiętam, była to podstawówka i to nie to, że rodzice mi dali, tylko z kolegami. Nie, Lwówek, ja, Lwówek nie trochę wiem, tak skąd skąd i Lwówek skąd, Ale nie wiem, dlaczego skąd pierwszy i prawdopodobnie jedyny podcast, w którym ja uczestniczę, jest podcastem alkoholowym, a nie sportowym? za nie wiem, zadaj sobie. <laughs> Sama sobie to zinterpretuję. No dokładnie. Go, chciałem Skończy powiedzieć, To się wytnie. Skończę tylko, skończę tą moją drobną anegdotkę. To było tak, że pamiętam, żeśmy się A zamknęli zegnotkę. z kolegami. Jak w trzeciej klasie okrad sklepu z kolegami. Ja panów z butelką gadałam, bo zbierałam na butelki. klatce, żeśmy się zamknęli i mieliśmy, tak. coś, i mieliśmy każdy w. w klatce. Każdy miał butelkę piwa i to był żywiec i pamiętam, że był ciepły i pamiętam, jakie to było niesamowite, ten smak no bo jakiś żywiec był niesamowity no. ja no, pierwszy macie, raz się wypiłem na pielgrzymce w Licheniu w szóstej klasie szkoły podstawowej chyba. Sze, jak ja byłem w szóstej klasie to Lichania nie było z twoim, z twoim bratem ja nie byłam na pielgrzymce no bo już wtedy piwał <laughs> no, pamiętam, że tam wypiliśmy, wypiliśmy, wypiliśmy po jednym piwie i wino Istra na sześciu U. znaczy nie, nie, nie na sześciu, bo dwóch Ist... padło zanim wypiło piwo <laughs> zanim wypiło piwo tak Istra to była taka jugosłowiańska metaksa. To było nie, to taki... to był jakiś taki wermut paskudny. No właśnie o tym takiego, mówię. Wermut. istra taki... no to był wermut. Jest... Kupił nam go zresztą po drodze nie jakiś nie luj w tym, w Łodzi. Nie, jak mówi moja koleżanka a propos wermutów, Martini parówki wśród alkoholi. <laughs> Ale poczekaj. Ostatnio Ale w wódką wzie, czy bez? Że w Iranie no tego typu człowiek nazywa się lat. To Taki luj. Lat? Lat. No to by pasowało do Grzegorza. No. Ty to ty. No, znany irański piłkarz Grzegorz lat. Taki łobuz, taki właśnie ulicznik. Lat. Ale co oni w Iranie przecież nie piją na ulicy chyba? No. A na Karaibach? ci nie luj, tylko ci Tacy ludzie właśnie... nazywają się Leperos. Właśnie ci laci, leperos. jeszcze z jest druga grupa. Lepros, po oni i pili i po burdelach łazili. Ale potem była rewolucja też, czy przed rewolucją. Przed ja rewolucją, to no każdy mądry jest. A potem, gdyby Ur Urban włożył Turban, to z tej świni byłby Chomeini. A teraz tak, a teraz, a teraz piją, że tak powiem, za, w zamknięciu, za, za własnych domach. tak za A tutaj My trochę gramy na czas tutaj, bo redaktora Magdziarza nie ma. Wciąż? Wciąż? Bo, bo, bo ma obowiązki tak, po bo, bo on jeszcze <śmiech> ogląda te mecze, które my już obejrzeliśmy. Tak. Tak, bo on ma opóźnienie, tak zwaną tele... latencję. Z telewizji go... Telewizji... Laktację. A wypuszczyć. tym nic nie wiem. Ale myślę, że musimy już przejść troszkę do meritum. Dobrze, to, to ja to... się żegnam w takim razie. No, jak to, Zuza? No ja nic nie wiem, oprócz tego, że wczoraj był bardzo pasjonujący mecz, bo były i dogrywka, i karne, ale... Kto wygrał tego, nikt nie wie, oprócz... Yy, oprócz yy, yy, honoru, że nawet nie jestem... Oprócz nami, pana Twardowskiego, to? który złapał piłkę. Nie, no wygrał ci... No ci wygrały, ci, ci, ci Faszyści ci, ci, ci. Nie, faszyści, nie faszyści. Nie, no Faszyści z Monachium. A co nie, przepraszam cię, w Monachium nie było faszystów. Jak to, nie, nie był duży. jeden Francuz z Vichy? To oni wygrali? Tak. Ci w czerwonych. Tak podpowiem. A właśnie, ci na biało-czerwono biało było na boisku, też mogę powiedzieć. Tak. Czyli po naszemu. A może masz jakieś anegdotki z życia sławnych piłkarzy? <laughs> Jakich sławnych piłkarzy? Nie wiem, no... no nie wiem, no właśnie też się tak zastanawiam. <grym> Jaki ty możesz znać piłkarza? Nie no właśnie, mnie Obróćmy... może ostatecznie. Tak, to moja rodzina, ale nie znamy się za dobrze. Oprócz, oprócz mnie. Mi... Mi... Mi... To w ogóle mogę o większości swojej rodziny powiedzieć, nawet bardzo bliskiej, na przykład. Nawet męża. męża. Mój mój ojcu. Tak. <grym znany <grym polski sportowiec <grym> znany nam tylko z widzenia. Tak jest. Ale mój mąż oglądał. wczoraj wiecie, ale pies wyżera śmieci. Butelka. A co że to był tak. Mam swojego psa. Chciałam tylko powiedzieć, że mój mąż oglądał wczoraj mecz z moim szwagrem, i mój szwagier jest jednym z niewielu no, mężczyzn, Ludzik, muszę który, powiedzieć. Znaczy, nie, nie muszę, nie nie mówić, nie że że muszę mecz, powiedzieć o nim mężczyzna, tylko że w ogóle mężczyzn właśnie, nie, który mam wrażenie, że nie bardzo wie, nawet o co chodzi w piłce nożnej. Nie, nie, nie. On się do tego stopnia nie interesuje. Tu jesteś dla niego niesprawiedliwa. Doskonale wiedział, o co chodzi w piłce nożnej. Tutaj bym drobnych szczegółów nie rozumiał, ale był bardzo zainteresowany. No, bo mu się szczegół. podobało. Drobnych szczegółów, dlaczego biega po 11, co to jest ten spalony? Nie nie nie, nie, nie, nie, to wszystko wiedział, to wszystko wiedział oczywiście, że tak. No, nie, nie znał szczegółów dotyczących rozgrywek, jak wygląda liga Mistrzów. A ty wiesz, dlaczego, dlaczego po, tak dalej, po 11 tak biega się w piłkę nożną? No, nie no mam pojęcia, bo a, nie było 10. No. A, a dlaczego po 11? Mało kto to wie. No. no? Dlatego, że po prostu w dyscyplinie, z której piłka nożna pochodzi. Czyli w pierwotnym rugby angielskim grało się po 11. Ale Myślałem, że piłka po nożna pochodzi od pogoni za serem. To nie jest odpowiedź. Dlaczego w tym Naprawdę? pierwotnym Był się grało pi... po 11. rugby po Piłka nożna pochodzi przecież od, od pogoni za serem, za, ko za kołem sera. Ja chciałam powiedzieć, że w Pszczółce Chyba... Maj jest odcinek, gdzie oni odkrywają grę w piłkę nożną, ustanawiają zasady. Czemu? W Pszczółce Maji jest taki odcinek. A po, niemiecku, dobrań... a po niemiecku było Gucio, znaczy Maja i Wili. No to no, tak. no, Bardzo pięknie. No, Jak ja, to się ma do naszego Gucia, tak? <grych> ja, ja wiem. Chciałam powiedzieć, że urodził no się ja wczoraj ja Gucio To co Gucio? Mojej koleżance się z tym Gucio urodził. Co Gratulujemy. Co, co to, Gratulujemy. Prawda? Gratul tak? No dominica Szewczyk. No prawda? Gucia. I on Gucio, będzie Gu Gucio? No już jest Gucio Nie ona ma szewczyka, a ojciec z dziecka Bratewka Haman. A ty się znowu komuś narażasz? Haman, Gustaw Haman się urodził. Jak z Gustaw Haman. O, to, to, to, to, to, to Zobre, Nie, nie, nie, koniec. No się, że. Nie Nielizny. Gustaw. czego nie liźniesz? No, no, Jak się nazywał jedyny niemiecki piłkarz? Jakie na imię, na nazwisku Haman? No, w Liverpoolu grał. Dita. Też ładnie. A ja to jadę do Berlina. <forests> Teraz... Ja, poziom Jamek Post. <śpoledzi> teraz zgroza <śpoledzi> <Teraz> <śpoledzi> mnie przeszła. <śpoledzi> Ale co, masz? <śpoledzi> I tylko przekroczy granicę, tak się przeciągnie, bo i tak, a zabiłoby się ze czterech Niemców. <śpoledzi> no dobrze. E... O się, o się... Przejdźmy do meritum, błagam. Bo nie dotrwamy do czasu. Ale Dobra, no, po... przejdźmy do, Dominitu, Dominitu, do meritum. Za wrzesień. Tak Za 39. W archiwum zostawimy. Tak, zostawiło. Z archiwum. A czy jeżeli ktokolwiek myśli, że ja to będę wycinał, to jest w grubym błędzie. przecież jedziesz do Berlina, więc tak. nie będziesz wycinał. wrzucasz, jak leci no, tym razem. 6 no, po godzin podcastu. Minęły dwa tygodnie. A wróci. Będziemy nagrywać drona. Teraz słyszę uszami mojej duszy, jak się. Uszy. Jak się no, właśnie. Tak powiem. Właśnie się rozłączają. Rozłączają się. <grymne> Wrzucają swoje czytniki różne do różnych miejsc. <grymne> Spuszczają. Tam, gdzie ich tak. dziadkowie chowali wisy. <grymne> Kopią w komputery. Rozłączają jednym szarpnięciem dłoni głośniki. od. Tam, gdzie ich dziadkowie chowali zawleczki. Tak? Z granatów. I tak oto podcast upadł. <grymne> był. Przyczyniła się do tego Zuzanna. to tak, piję z butelki. A dalej mi trochę. Nie da ci przecież. Przecież ja, jak przyjdzie to wasze piwo, to się go nie napiję. Dlaczego? No, Dlatego, ale że nie ja nie piję piwa. Troszenkę, troszeczkę. To jest słabe jest dla niej. No, o, dziękuję, dziękuję bardzo. Moja żona. Ta smaku. Zrób dziewczyna. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy do meritum, zacznijmy może od, od czegoś. Ja zadałem pytanie, na... zadałem pytanie na Facebooku wczoraj naszym słuchaczom, o czym ma być dzisiejszy podcast. Tak, było, no ale wyszło na to, że nie uciekniemy od... Y od y, Ligi Mistrzów i od półfinałów, ponieważ i tak większość znaczy większość ja w ogóle życzeń była kręciła się w W ogóle nie, zam... się, w ogóle tego. nie zamierzałem y, uciekać, y, dlatego, że to były świetne półfinały. po prostu. Zgadza się. To był jeden z najlepszych meczów piłkarskich, jakie obejrzałem A. w ostatnich latach, rzekłbym nawet. Równie. Również się zgadzam. Oba. Tak. E. Ja, ja, ja, ja bym aż tak nie przesadzał, nie, ale... No. Mam nadzieję, że to nie jest telefon na który żadne w naszym kino. To <laughs> I jest, jest mój telefon. <laughs> telefon, sądząc po Twarzy dziecka, które znajduje się <głos> w telefonie. W telefonie. Ja może nie, nie, nie są, że to były najpiękniejsze mecze i tak dalej, i tak dalej ale pod względem, takich, pod względem emocji sportowych piłkarskich, absolutnie znakomite. A czy szczególnie mecz Barcelony z Chelsea, gdyby nie to, że kibicowałem jednej z drużyn, to oglądając ten mecz z boku, mógłbym uznać za absolutną reklamę piłki nożnej taką no, 100%, 100%, no, 100 piłki ręcznej. mecz 100%, realu z Bayern również, również, również, również piłki tak. ręcznej <gry> dlatego, że to co Barcelona próbowała zrobić to była taka mocno nieudolna forma rozgrywania piłki po obwodzie w piłce ręcznej Czy znaczy, oni próbowali zrobić to co robili zawsze, tylko robili to dwa razy wolniej i znaczy bez na, pomysłu. No, na, tym, na tym polega jeden znaczy, to, jed, jed, to to główny problem to jest jeden tylko z aspektów tej historii bo tak naprawdę to nie jest tak, że, że, że Barcelona, Barcelona jest w słabszym momencie, ale trzeba przyznać, że w tych wszystkich trzech meczach, które się wydarzyły w Barcelonie w ostatnim tygodniu, zaczęło się od meczu w Londynie z Chelsea, gdzie Chelsea wyszła dobrze przygotowana pod względem taktycznym na mecz z Barceloną i trafiła na słabszą Barcelonę. Potem ewidentnie Real wyciągnął wnioski z tego, co zobaczył na, na Stamford Bridge. Real wyciągnął przede wszystkim wnioski z meczu grudniowego, z których wniosków nie <śmiech> wyciągnął Guardiola. Ale, ale wyciągnął wyciągną, wyciągną również w meczu z Chelsea i potem to, co zobaczyliśmy na Camp Nou w, w wykonaniu Chelsea, to było wyciągnięcie wniosków z obu spotkań poprzednich Barcelony. Znakomite. Absolutnie uważam, że to, tak. co zrobiła Chelsea w tym dwumeczu, to jest... Chelsea zagrała jedyną rzecz, którą mogła Majestety... zagrać i zagrała Ta. bardzo dobrze, konsekwentnie. Świetnie i, byli przygotowani. I rzeczywiście heroicznie. Ta. Tak? Y, I powiem więcej. To, y, jak Chelsea była przygotowana na zatrzymywanie pojedynczych ataków piłkarzy Barcelony. To, czy to znaczy to, że zawodnicy, na przykład broniący przeciwko Messiemu, nie robili tego, co robią wszyscy inni na świecie. To znaczy, jak Messi robi pół zamachu, to każdy wyciąga nogę. W tym momencie dostaje dziurę, a ten między nogami strzela gola albo zalicza asystę. Co robi zawodnik Chelsea w tym meczu ostatnim? Kładzie się, po prostu blokują piłkę ciałem. We trzech, czterech czasami się no kładą. No właśnie, chodzi o to jeszcze. Dodatkowo. znaczy, To było po prostu, byli absolutnie do tego przygotowani. Inna sprawa, że nie mówilibyśmy o geniuszu, o geniuszu defensywnym Chelsea, gdyby nie to, że... Yy, yy, no raz, że, raz, że Barcelona... No niestety, no nie, mo nie można robić takich rzeczy, jakie, jakie Barcelona wykonała przede wszystkim w 46 minucie tego meczu. To znaczy, dru doświadczona drużyna, bardzo doświadczona, która wygrała 13 pucharów tylko w ostatnich trzech sezonach, nie może... W sytuacji, kiedy prowadzi 2 do 0 i gra z przewagą jednego zawodnika, rzucać się po szczeniacku do gardła w 46 minucie po to, żeby, żeby dobić przeciwnika, bo poczuli krew. W takiej sytuacji trzeba pograć spokojnie, wiedząc, że nie mamy siły. Bo Barcelona nie ma siły od dłuższego czasu. Barcelona gra po 60 minut w piłkę i to widać. Jeżeli wiemy, że nie mamy siły na 60 minut, to prowadząc 2 do 0 w 44 minucie, Dogrywamy do, do, do przerwy mecz, schodzimy do szatni, no zaalewamy 15 minut. Wiesz, równie dobrze można powiedzieć, że to właśnie z tego wynikało, że to była desperacka próba zaklepania wyniku w momencie, kiedy jeszcze możemy to zrobić. Yy, tak, ale no, wiesz, ale, yy, raz, yy, tra, traci, tracimy, tak, yy, tracimy pikę. Gdyby pikę był na boisku w tym momencie, byłby w sektorze, w którym znajdował się Ramirez. Ponieważ Pike nie pamięta, co się w ogóle na boisku wydarzyło, w ogóle nie pamięta, że grał, grał w tym meczu, no to siłą rzecz nie było go w tym miejscu, w którym powinien się znaleźć. Alves nie trzyma pozycji, to wiadomo od, od dawna, zawsze pójdzie do przodu. Barcelona w tym momencie była dziesięcioma piłkarzami na połowie przeciwnika, wtedy kiedy, kiedy była zagrywana piłka do Ramireza. Pujol jest bez formy, wiadomo, że nie zdąży wrócić. Mascherano to nie jest urodzony środkowy obrońca, a jako jedyny próbował go tak naprawdę powstrzymać. W tym momencie Barcelona, 44. minuta i to, co, to, co, to czego nie umie Guardiola jako trener, to jest moment na to, żeby oddać piłkę słabszemu przeciwnikowi. Gdyby Bar Barcelona, załóżmy, jest 2 do 0, Zaczyna się druga połowa, dowieźli do to, tak? Zaczyna się druga połowa. Barcelona powinna Chelsea przy stanie 2 do 0 już wtedy oddać piłkę. Po, bo Chelsea grając w 10, bez kreatywnego y, pomocnika, bo lampart nigdy taki nie był. To jest, to jest waleczny, odważny, świetny piłkarz w odbiorze, który potrafi strzelić gola z dystansu, ale to nie jest rozgrywający. Y, I co? Co Chelsea jest w stanie zrobić? Barcelona w tym czasie odpoczywa i kontruje. Mo mogłaby po kontratakach strzelić kolejnego, kolejnego gola i w ten sposób załatwić, załatwić sobie awans. To potrafią drużyny Mourinho, yy, potrafią grać takimi zrywami, tak? Po pięć, dziesięć minut atakować, przerywać. A, a tutaj wyszło, nie wiem, no, wyszło to, znaczy, że... Wysz wszystko... Wyszedł brak pewności yy, siebie, bo... Znaczy, to, to, to, to bramka, bramka mi to jeszcze o niczym nie przesądzała. To, to, co się wydarzyło później, to tak naprawdę to, co to, co przyniosła druga połowa, to ja na przykład, oglądając ten mecz, bo drugą to nie po... było. Bo Barcelona przestała grać w piłkę w 55. minucie. Znaczy, właśnie to jest, to jest raz, że brakło siły. Ewidentnie, bo... ewidentnie, ewidentnie brakło siły. Dwa, że <śmiech> brakło pomysłu na inny sposób rozegrania piłki. Znaczy, kwestia jest tego, lubię. że Barcelona po prostu cały czas próbowała grać to, co grała przez ostatnie trzy lata. No. I generalnie rzecz biorąc, generalnie w momencie, w którym nie szło, nie miała żadnego innego pomysłu na tą grę. Zgadza się, dlatego że... Przeciwni, ten, ten oni, system, oni byli ten... zbyt męczeni, przeciwnik był za dobrze ustawiony, trzeba było szukać innego rozwiązania. Nie było, taki, nie, nie było takiego poszukiwania. Dlatego, Zobaczcie, dlatego... że to jest tym bardziej uderzające, że to był taki drugi mecz z kolei tak naprawdę. Trzeci. Trzeci, no dokładnie, trzeci mecz z kolei, kiedy można już było wyciągnąć Ale... wnioski, że jeżeli w jednym meczu to nie wychodzi, to trzeba pomyśleć nad jakąś inną taktyką w sytuacji, kiedy znowu wydarza się to samo, no i... No nie bardzo. Nie. E, tak, no ale bo, bo tak. bo Widocznie po prostu nie ma innej drogi w tym sensie, że żaden że inny wariant no, ale nie park, to jest Ale jest taka, że przez ostatnie trzy lata nic innego nie grano. No tak, no I ale, ale, to przynosiło wszystkie, wszystkie... A tu się nie zgodzę, jest. dlatego że Barcelona na przykład wtedy, kiedy jest w dobrej formie, potrafi strzelić bramkę po szybkim kontrataku. I to pokazały na przykład mecze z Realem Madryt y, też w tym sezonie. Nie, oczywiście wtedy, że, kiedy Barcelona wydawało się, nie, że, nie, że niby jest bez formy. To nie jest tak, Nigdy nie, nie, nikt nas nie twierdzi, że Barcelona nie gra szybkim kontratakiem. To nie w tym rzecz. Tak, ale to ale... nie jest to... Tak, ale bryguje, jeżeli, jeżeli ale jest... pytanie to jest bardziej pytanie, czy Barcelona jak potrafi okazja, się świadomie, kontra, to... czy świadomie nie, nie. potrafi się cofnąć, grać na obronę, dać rozgrywać piłkę przeciwnikowi i czekać na kontratak. No właśnie o to chodzi. No właśnie o to chodzi, że to, znaczy to, to nie jest takie trudne oddać pi, przy, piłkę przeciwnikowi. No. To, co zrobił Muriniew, znaczy, to jest jakby... trudne, bo trzeba biegać w tym momencie za piłkarzami przeciwnika, trzeba kontrolować sytuację na boisko. To nie jest taka prosta gra. To tak jak mówimy, że, że, że Chelsea zagrało świetnie mecz, bo grało tak naprawdę właśnie tego typu piłkę. No. Ale Więc... Chelsea to też nie jest drużyna, która potrafiłaby zagrać przeciwko Barcelonie w jakikolwiek inny sposób. Mm. Dlatego, że Chelsea to nie jest drużyna, która przeciwko Barcelonie stojącej z przewagą jednego zawodnika w środku boiska potrafiłaby skonstruować jakąkolwiek akcję. No dobrze, Chelsea, ale Chelsea w tym meczu cała zagrała piłkę 25 razy Dobrze. mniej Czyli niż sam Można powiedzieć, że taktyka, która została dobrana przez Chelsea, która była optymalna do tego Jeden, rysu, tak. również była optymalna jakby do możliwości tego zespołu. Tak. Problem z Barceloną był taki, że na zwykłą swoją taktykę nie mieli siły, a nie Nawet, byli w stanie zagrać znaczy, niczego innego. Pro, problem tak naprawdę Barcelony yy, w tym sezonie zaczął się w lipcu. No, tak. I Ja to mówię od początku i zawsze będę, będę to podkreślał, że jeżeli nie przepracuje się sezonu w od sposób odpowiedni i nie wypocznie się, Messi w zeszłym roku zagrał 67 spotkań, w tym roku już zagrał 63 mecze, w poprzednim sezonie 3 lata temu yy, za Guardioli zagrał 60 meczów. Ten chłopak praktycznie nie odpoczywał. No to teraz jest pytanie, które jest pytaniem zasadniczym, bo jeszcze powiem tak ogólnie jeszcze wczoraj mm, mówiliśmy, że generalnie to nie jest żaden problem, to nie jest koniec żadnej ery z tego powodu, że okej, okay, zespół jest zmęczony, odbudują się, jakby projekt jest kontynuowany. Dzisiaj już się pojawiają takie głosy, że być może jutro się okaże, że... Znaczy, nie, Guardiola... być, nie, nie, nie być może, tylko jeżeli konferencję prasową się zwołuje, no to... to nie po to, żeby powiedzieć, że wszystko jest super. Czyli okej, okay, ale jeżeli... jeżeli... Nie, nie sprzedaje się wiadomości o tym, że będzie ładna pogoda przy pomocy konferencji tak, prasowej. Czyli, czyli, czyli, czyli jutro o godzinie jest 12... bardzo prawdopodobne że okaże się jutro o 12, że, że, że Guardiola nie jest trenerem Barcelony znaczy czyli dla to będzie koniec epoki dla mnie, dla mnie to by było zaskakujące i tak, tak naprawdę to byłby duży minus dla Guardiola I teraz poczekajcie, bo jeszcze, tak, jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz znaczy, ja bym stracił tak okay. naprawdę tak naprawdę to, to, to będzie, w moich oczach bardzo wiele stracił tak. w tym momencie to będzie koniec epoki, a co więcej tu trzeba sobie zadać następujące pytanie to co powiedziałeś o presezonie czy ja, była, czy ją był, czy ja to była wina że ten presezon nie został właściwie przepracowany że piłkarze nie wypoczęli, że nie skupili się na tym, żeby się przygotować do sezonu, tylko tłukli się po jakichś dziwacznych miejscach i grali jakieś dziwaczne. No ale sport, tak, tak, czy, tak zawsze, no tego wymaga, no, ale tego wymaga, wiesz, tego wymaga To znaczy, jest marketing, tak? Dobrze, ale to pytanie jest takie, czy to jest wina trenera, który w, nie potrafi się oprzeć zarządowi albo sam w tą stronę ciągle, no, czy, jest to szans, wina, no. czy jest to wina systemu? A? Dobra. Jako takiemu, po, po, bo po, jeżeli jest to wina po, systemu, to w momencie, kiedy pojawi się nowy trener, to nic się nie zmieni. okazało tego, wiesz, się, że nie będzie zrobił, to Nie będzie Bartolin, Pieniędzy na Słuchajcie, to, żeby płacić wiesz. Znaczy ja sobie nie wyobrażam Barcelonowi z Jaszem Plaszem i, i, i tak dalej, i tak dalej. No. Okazało się, że okazało się, że okazało się, że trener jest w stanie zerwać, zerwać zerwać umowę z umowy z, związane z presezonem w Indonezji, Malezji, Tajlandii, bo w tym roku Guardiola, yy, Guardiola powiedział zarządowi yy, nie, tylko że nie powiedział tego najprawdopodobniej już w swoim imieniu. Znaczy wyciągnął wnioski z tego, że dał się wsadzić na minę i pojechał na źle zorganizowane turnę po Stanach Zjednoczonych, gdzie treningi odbywały się na wschodnim wybrzeżu i yy, w Miami, gdzie wilgotność powietrza potrafi yy, w lipcu i na początku sierpnia sięgać 98% i nie da się normalnie ani ręką, ani nogą ruszyć. Tylko w Miami Całe wschodnie wybrzeże takie jest. Całe wschodnie tak. I tam, i, tam, I tam Barcelona miała się przygotowywać do sezonu. To jest jakaś pomyłka kompletna. I drużyna de facto lepiej było dać im wolne, żeby w ogóle nie mieli kontaktu z piłką, w ogóle nigdzie nie lecieli. Dlatego to latanie na tych odległościach to jest też absurd. No bo samo latanie ze wschodniego wybrzeża na zachodnie wybrzeże to już powoduje, że organizm nie wypoczywa tak jak powinien. A oni mecze na przykład trenowali na wschodnim wybrzeżu, a mecze mieli grać na zachodnim wybrzeżu, a potem mieli wrócić do Europy, a i tak udało im się ograć Real Madryt cudem jakimś, tak jak, tak jak o tym mówiliśmy, w Superpucharze Hiszpanii. Ale w sporcie zawodowym, przy takim zmęczeniu materiału, jakie występuje u Szawiego, Pujola, Iniesty, Messiego, Valdesa. U ludzi, którzy przez ostatnie 3 lata zagrali 180 spotkań, niektórzy praktycznie bez przerwy. E, no dobrze, ale ja na przykład każda... słyszałem od wielu osób i, i tutaj na podcaście również, że to było tak, że, że, że właśnie Barcelona rotuje składem i tak dalej, że przygotuje się wiedziel... na drugą, na końcówkę sezonu, że na najważniejsze mecze nikt... i tak dalej, i tak ale dalej, i tak nie. dalej. Znaczy, I... Ja, ja, od, ja utrzymywałem od początku, że z tak nieprzepracowanym okresem przygotowawczym nie ma możliwości. To musi kiedyś yy, to musi się kie, kiedyś paść. Padło w najgorszym możliwym momencie. Ostatni tydzień dla Barcelony był najważniejszy. To, yy, tak, to jest najważniejszy tydzień tak. w sezonie. Tutaj trzeba było wygrać tak naprawdę... zrobili to co zawsze robił Arsenal czyli w tydzień tak. przegrywali wszystko tak, a tak naprawdę a tak na pra... prawda o futbolu jest taka, że, że niczego się nie przegrywa w tydzień, tak naprawdę wychodzą no nie, no, i, te, i te ja trzy, ja trzy lata pewnych, tak, tak, tak, tak jak tak, pisałem no, o pewnych symbolach aczkolwiek, aczkolwiek wygrano, wygrano z realem u siebie którą zresztą wszyscy, wszyscy obstawialiśmy generalnie biorąc licząc punkty zawsze myśleliśmy, że, że jednak te trzy punkty na mecz na Camp Nou wyjdą, no, dochodzi na ostatnie, na, na cztery kolejki przed y, końcem, dochodzi na jeden punkt. Czyli Real nie może zrobić najmniejszego błędu. A jak widać Real popełnia błędy. Popełnia błędy, więc to, to była ta presja, ta presja i ta tak, Szansa ale, na ligę była, ale, tak a, naprawdę była. A, wracałem, więc te, te, a wracając te, te, do Granderby, tak, tak bo, bo czytaliśmy analizę, którą napisał Grande, czyli kolega u nas w komentarzach, zresztą doskonałą. Uważam, że nie dało się lepiej, tak, lepiej się. zaobserwować tego, co działo się, się na boisku to co on napisał o tym, że, że Real zagrał 4-2-4 to jest system znany i bardzo popularny w piłce nożnej grania, mniej więcej w 58 i 62 roku tak grała Brazylia która zdobywała wtedy Mistrzostwo Świata i tak zagrał Real, który wyciągnął wnioski właśnie z grudniowego pojedynku z Barceloną, wtedy kiedy okazało się, że bicie się z Barceloną o piłkę w środku pola nie ma najmniejszego sensu, bo i tak ją przegrywali. Co zrobili? Wzmocnili obronę i wzmocnili atak. Dzięki temu byli groźniejsi i tu, i tu. W środku pola Barcelona sobie mogły grać. No, Ale to jest dokładnie to, co zrobiła Chelsea Bo, tak. wcześniej. I do tego, właśnie właśnie się, mi to, do tego że... nałożyła się słabość Barcelony że... i to, że, te, że to granie ten, w środku pola ten do czego trój mecz, prowadziło. Ten trójmecz to, to był świetny przykład tego, jak należy wyciągać wnioski z, z poprzednich meczów z, yy, przeciwnika. No, to, to, tak. Chelsea, Chelsea zagrało. W pierwszym meczu na Stamford Bridge miało bardzo dużo szczęścia. Bo tam Barcelona sobie stwarzała sytuację, Ona znaczy, miała Barce, Barcelona, chance... Barcelona, Barcelona w obu meczach z Chelsea na Stamford Bridge 24 sytuacje bramkowe, na Camp Nou 23 sytuacje bramkowe. Tylko nie no, ale, skuteczność... ale Na, na Stamford Bridge były one zdecydowanie groźniejsze niż. niż A znaczy, niż to ja nie wiem, bo wiesz, no Messi miał karnego na nodze, tak? No, Strzeliłby w bramkę na 3 jeden i, i. Nie mówię o karnym, byłoby, byłoby, ale, ale byłoby generalnie byłoby mówię o, meczu. O, o, sytuacjach, o sytuacjach z gry. No, wydaje, mi się, wydaje mi się, że na Stamford Bridge ten mecz jednak wyglądał zdecydowanie lepiej. I widać ewidentnie było podczas meczu na, e, z Realem, że Real wyciągnął te wnioski i potem jak przyjechała Chelsea znowu na Camp Nou, to było dokładnie teraz, widać, teraz, że, że, że, że Di Matteo razem z zawodnikami oglądali bardzo wnikliwie mecz Realu tak. i zrobili kolejny ruch. I to co, i to, co Mourinho zrobił Świetnie. dobrze w Gran Derby, zrobił, to popełnił ten sam błąd, który popełnił Guardiola przygotowując drużynę do, właśnie do Gran Derby zaufał samemu sobie i temu, co zagrał wcześniej. I Mourinho na Bayern wyszedł drużyną ustawioną bardzo podobnie, jak wyszedł na, na Barcelonę. Oddał piłkę Bayernowi, tylko że Bayern to jest drużyna wypoczęta w porównaniu z Barceloną, dlatego, że ligę odpuszczono ma od dwóch tygodni. No zresztą to, to, to oni, oni, większość zawodników nie grała w ostatnim meczu ligowym. W ostatnich dwóch albo trzech no. meczach ligowych nie grają. Także wyszli wypoczęci, są bardzo skupieni i oddanie im piłki, Bayern, Bayern był lepszy od Realu Madryt na Santiago Bernabeu. Bayern stwarzał sytuację, Bayern był groźny, Bayern atakował, grał odważnie. No, atakował obie drużyny na no. to, to. Znaczy, wiesz, no trudno, żeby Real na swoim boisku w momencie. Real w piątej minucie miał wygrany mecz Mourinho po raz kolejny przegrał wygrany mecz w którym wszystko mu się ułożyło po jego myśli. Nie, no bo to jest tak. Bo to jest tak. Umówmy się, że w momencie, w którym yy, o pójściu w tą stronę albo w tą stronę decyduje na bramka, to jest jeszcze żaden wygrany mecz. Bo choćby się miało, nie wiem, jak przewagę, to po prostu jakiś błąd może się przydarzyć zawsze. Tak, ale ja mówię to, o tym. To, to, to po prostu i przy tej klasie drużyn, przy tej klasie drużyn i przy tej klasie zawodników, to o taki błąd raz, że jest. Łatwo. A my, ale nie analizujemy I dwa, teraz one, błędów, one, tylko one analizujemy. Wyko analizujemy, wykorzystać. Więc analizujemy to wykorzystać. jest generalnie jeszcze meczu nie mieli wygranego. Jeszcze meczu nie mieli wygranego. Mieli tak samo jak Barcelona. 2 do 0 prowadzą na swoim boisku mają. No nie mieli tak, mecz. tak samo, bo Barcelona jeszcze grała w, wiesz, z prowagą jednego zawodnika. No, no a, a oni grają u siebie. To zresztą absolutnie w zachowaniu Terego. Co jest? Tak. Ja byłem w szoku, jak ja to zobaczyłem. Ja tak. nie wierzyłem. Ja, ja, nie wier... ja zobaczyłem, że on dostał czerwoną kartkę. Pomyślałem sobie, że sędzia dostał jakiegoś omamu, ale potem jak zobaczyłem za co no to no kamon no. No nie, no jakaś absurdalna no, głupota, w końcu, w żeby w takim meczu... Osiągnął taki... poziom Zidana w tym momencie. Tak, tak, no, znaczy... My, nie, nie, myślę, że go przebił zdecydowanie. Zidan to jednak to robił do, pod koniec. No, no final, to, ale to był no, nie no, nie no, finał no, tak, świata, świata przed no, tak, dogrywką, tak, a tutaj wiesz, tutaj on, znaczy on liczył na to, że, że to jest, nie wiem, 66 rok i widzo, widzi, widzą to tylko ludzie i sędzia, a sędzia jest odwrócony i co, sędzia liniowy... Przy, a, dodam kolejną rzecz. Bardzo dobrze sędziowane były oba y, tak, mecze. Prawda, no. I nie można złego y, słowa o sędziowaniu powiedzieć. Naprawdę, i sędziowie asystenci, i, sędzia, i sędziowie główni i on liczy na to, że co? Że on będąc w linii z sędzią, y, sędzią bocznym y, liczy na to, że sędzia boczny tego nie zauważy. Są sędziowie za bramkami. No, no, nie jest, wiem, jaka, nie wiem na co on liczy. No, to jest... głupota po prostu była. Jako... Ale po, w ogóle w sytuacji w jakich... żadnej. tak? Znaczy, ja, nie wiem, no jedyne co mi przychodzi do głowy to, że on się za coś odgryzał. No, bo, no, bo... no ale to wiesz, to w sytuacji na boisku sam w piłkę grałeś, to wiesz, ile jest sytuacji gdzie można się odgryzać koledze na boisku. No, oczywiście, no. że tak. No. Wystarczy, <laughs> wystarczy się przewrócić na kolegę w pojedynku. No. Kiedy kiedy o piłkę, wstawać. wiesz, i po prostu wiesz, przewracasz się na niego. No, tak, tyle, tak, no. Ale, jeżeli masz masę wiesz, dużą, no to już ale wystarczy. Ale... Samczes nawet dobrze nie mówi po hiszpańsku. Co on mógł powiedzieć Teremu po angielsku? Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, w ogóle. co on mu tam, no co Kopnął go, gdzieś już czypał. Nie wiem, nie, nie, nie, no nie ma pojęcia to jest jakaś tym, skrajna głupota. Co by tak się nie, zro co by nie no, zrobił? Kapitan, skrajna kapitan głupota. Kapitan takiej drużyny nie no może robić takich rzeczy w takim meczu. W żadnym. W ogóle coś w ogóle. By... Za sam zamiar takiego zagrania, w sensie kopnięcia, za zamach y, nogą w kierunku przeciwnika jest czerwona kartka w przepisach. No a tutaj no, to ewidentne. No ale okazało się, że, że Tery znowu znowu nie, nie, nie no, zagrał. Miał, no, miał szczęście. Raz się pośliznął w najważniejszym karnym w swoim życiu, a teraz nie zagra y, w, w meczu. Nie w... żałuję, że Ramirez nie zagra, bo, bo, bo też jestem. No, nie zagra sześciu piłkarzy życzeniów. Tak, to prawda. Także... Także wiesz, no, no będzie ciekawie. Natomiast wracając do tego, co oceniamy. My nie oceniamy tego, że... Bo tak naprawdę Barcelona równie dobrze Messi mógł strzelić 5 cm niżej i Barcelona by awansowała i grałaby w finale. Albo Cristiano Ronaldo zamiast się dwa razy przewrócić oddałby jeden strzał w światło bramki i, gra, i grałby Real. Natomiast chodzi mi o to, jak A, Jupp, Jupp Henkes... Trudno akurat zarzucić Cristiano no, tutaj w tym meczu. No, to, że, no, to, że, to, że on y, nie, nie potrafił unieść odpowiedzialności w, w istotnym momencie. On, Ale... w, do, on w dogrywkach rzutów karnych, w, do, w, do, w, do, w dodatkowym konkursach rzutów karnych, ja nie pamiętam, że on karnego do, Właśnie chciałem, chciałem zadać pytanie. Kto wypuszcza Cristiano Ronaldo na pierwszego karnego? No, Mourinho no, To jest po prostu coś dla mnie, jak ja tylko zobaczyłem. Mourinho ustala się. Ale kolejność. wiesz co? Ale to z, z, jednej z jednej strony masz tak, że y, masz zawodnika, który faktycznie, tak jak, tak jak mówicie, nie najlepiej sprawdza się w dogrywkach, ale to był zawodnik, który nigdy nie grał dobrze w ważnych meczach. I teraz mamy ostatnie pół roku, gdzie okazuje się, że gra świetnie w, w ważnych meczach. No, ale... Gra świetnie z Barceloną. Ale... Gra świetnie z Bayernem Monachium. Strzela dwie bramki no ma, ma, Już strzelił karnego, masz takiego zawodnika, więc generalnie rzecz biorąc nie wystawianie go na karnego? Znaczy, Ale nie, ja nie znaczy, mówię w ogóle, tylko dlaczego on ma strzelać pierwszego karnego? Znaczy, bo strzelił już w tym meczu dwie bramki, wykorzystał już jednego karnego, jest na fali, znaczy, strzelił, strzelił zwycięską bramkę z, z, z Barceloną, czuje się pewnie... No, Wiesz, znaczy, generalnie, to, tak, to, tu akurat absolutnie znaczy, rozumiem Murinio, że, że, że może, mo, może wystawić Cristiano Ronaldo jako pierwszego. Jeżeli Murinio jest takim psychologiem... były to te były dosyć dziwne, dziwne, tak, dziwne były. Ale jeżeli Murinio jest takim psychologiem, jak się o nim mówi, to dlaczego on nie widzi zachowania swojego zawodnika... O nie jest takim psychologiem, jak się sprażny, o nim mówi. Dobra, no, ale to, to nie ja powiedziałem. No nie, no to mówią... W 90 minucie, w momencie, kiedy sędzia skończył mecz, kto zareagował na ten wynik Dwa do jednego jak na porażkę. Cristiano Ronaldo schował twarz w dłoniach, tak. położył się na trawie i zareagował jak na, pora na porażkę. I co? Trener tego nie widzi, trener nie wie kogo, z kim ma do czynienia. Trener ustala zawodników. Dlaczego w tym momencie wystawiasz do karnych? Wiadomo, najważniejszy jest pierwszy piąty rzut karny. W momencie, kiedy jeszcze, w rzutach karnych też jest tak, że ci, którzy pierwsi wykonują rzuty karne, zazwyczaj je wygrywają, bo jest no mniejsza tak, no. odpowiedzialność po ich stronie. Statystycznie to jest, to jest 65 do 35% dla drużyny, która pierwsza wykonuje rzuty karne. Co jest dosyć też dziwne, no ale no proste, tak? Po prostu podchodzisz, strzelasz, a co zrobią tamci, już Cię nie interesuje. Więc nie, nie, nie obarcza Cię to aż tak bardzo. Bayern strzela na 1-0, i kogo wyznaczasz? Ja w tym momencie, będąc y, trenerem Realu Madryt, wyznaczyłbym Szabiego Alonso. E, człowieka, który ma zawsze zimną głowę w takiej sytuacji, e, no tak, no. jest zawodnikiem z drugiego, z, zazwyczaj no ale, ale, ale Mourinho nie będzie wiedział, że, że, że, że będą prowadzili 1-0. Ale, Bayern będzie ale przepraszam Cię. Bayern odpuścił całą dogrywkę, odpoczywając i zbierając siły na rzuty karne. Bayern grał przez cały mecz, do 90 minuty próbował mecz wygrać. Znaczy zremisować 2 do 2, wywalczyć sobie awans w regulaminowym czasie. Po czym Bayern, tu duży hołd dla, dla trenera, całkowicie odpuścił, oddał piłkę Realowi Madryt, bo widzieli, że Real jest zmęczony po prostu fizycznie. E, oddali im piłkę i Real nic z tą piłką w dogrywce nie miał zrobić. A Bayern zbierał siły na karne. I Bayern na karne, a, a, a, a, a z Niemcami w karnych wygrywać, no kamon. No, no, wiesz no, co, no to zaczniemy tak, też że Bayern wyszedł, wygrał tak, tak, tak. te kanały, złoto. No, znaczy, no, jak no, jak no tak. nie, był, no na no, znaczy. No, były dziwne, bo 2 do 0 prowadzisz w karnych i wydaje się, że to jest formalność. Tak, dalej. A potem się okazało, że tam ci wyrównują, a potem, a potem już kultowy rzut karny Ramosa. Tak, to... to, co się w internecie dzieje a propos tego rzutu karnego, to swoją drogą jest w ogóle kuriozalne. No, bo to jest po prostu... No, nie, on jeden nie strzelał w ważnym momencie, bo i więksi od niego że nie strzelali w ważnym momencie, więc to jest, to jest rzecz... No, jest... No, wykonał rzecz... ten karny śmiesznie. No. no bardzo, bardzo, tak. Jeszcze... No jeszcze później dziwnie się patrzył też na trawę, nie, nie podobała się. Zawodnikom Realu Madryt nagle przestała się podobać murawa, na, dzięki której zdobyli mistrzostwo Hiszpanii. Nie, nie no. już nie przesadzałem. No, już nie, no, przesadzałem, no, no. nie, nie i Cristiano też, też, na trawę spojrzał z wyrzutem. No co zrobić? No. Nie, nie, nie. Natomiast natomiast. Nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, Panie redaktorze, ale... dajmy spokój takim wycieczkom. Jakim generalnie, genera generalnie rzecz biorąc można zrozumieć chłopaków, że, że byli absolutnie załamani znaczy są na jali... topie, wygrali na Camp nou, wreszcie po wielu latach no, marzyło im się, że będą mieli dwa marzyli, te, marzyło im to, się, że coś takiego to im uciekło, to im uciekło można, można ich zrozumieć, że byli załamani ale, naprawdę znaczy, tutaj znaczy, nie kopałbym leżącego, naprawdę. Jakiego leżącego? Drużyna, drużyna, która jest w półfinale Ligi Mistrzów, ma Mistrzostwo Hiszpanii yy, wiesz, i tak naprawdę yy, z, ma jeden z najlepszych sezonów w ostatnich sześciu latach, to nie jest żadna leżąca drużyna tak samo jak drużyna Barcelony która, yy, powiem Ci tak i Ferguson i Węgier, i Ancelotti, i Lippi, i każdy z innych wielkich trenerów, po sezonie w którym. No, nie jest... przypuszczałem, że, że, że będzie się powołano Węgera. No, ale posłuchaj, daj mi skończyć. <laughs> Każdy z tych trenerów, gdyby no osiągnął finał, finał no, no bo trenerem jest wielkim. No, jeżeli no, proszę nie łapać ubież... współredaktora <grym> za słówka. <grym> jeżeli ktoś wygrywa Ligę Angielską bez porażki w sezonie, to nie robi tego przypadkiem. A Wengerowi się to udało, wracając do Adremu tak zwanego. Każdy z tych trenerów, będąc w półfinale Ligi Mistrzów, będąc drugim w lidze, mając 81 punktów w lidze i 97 strzelonych goli na trzy kolejki przed końcem, i walcząc o, będąc w finale Pucharu Krajowego, powiedziałby, że jego sezon był udany. Mamy zryte mózgi wszyscy przez telewizję, prasę i ludzi, którzy piszą o piłce nożnej z perspektywy tego, że Messi musi strzelić 800 goli, a Barcelona musi o, zdobyć no, 800. Panie, panie redaktorze, ale mi się w pierś, bo ja na podcaście słyszałem na początku sezonu, jak to Barcelona będzie wygrywała jeszcze po długi I, czas ale i nic, będzie. Nic nie zrozumiałeś tego, co ten... I tak dalej, i tak dalej. Tego nie, nie, nie, nie, nie, Była, była, była poważna nie, dyskusja nie, na ten temat, nie. była kłótnia, możemy wrócić do takich okay, podcastów. To, kto chce to i generalnie, generalnie, generalnie rzecz biorąc, było tak mówione, że, że, że Barcelona jest poza zasięgiem. Tym. Nie. Mówiłem o czymś zupełnie innym wtedy, I rzec... czego dwa razy ci prostawałem i dwa razy nie zrozumiałeś. Powiedziałem, że systemowo Barcelona jest w tej chwili mało tego. Uważam, że Guardiola zrobił jeszcze jedną rzecz oprócz tego, że klub systemowo wychodzi z długów, to po pierwsze. Po drugie, jest, jest stabilny, jeżeli chodzi o kadrę. Ma La Masie, która dostarcza wychowanków i nie ma takiej możliwości, żeby sytuacja która może się zdarzyć jutro i pewnie się zdarzy pod tytułem zmiana trenera zatrząsła klubem aż tak bardzo, że nagle Barcelona z, z miejsca pierwszego drugiego w lidze hiszpańskiej i półfinałów yy, zakładamy w, yy, w, bo to jest dla mnie miara siły zespołu tak? walka o mistrzostwo zazwyczaj do końca i to, że w Lidze Mistrzów jest się do, do, do, do, do półfinałów przynajmniej. Że jedna zmiana na pozycji trenera, prezydenta... No chyba, że będzie to Benitez. Dobrze, ale poczekajcie chwileczkę, e, to ja zadam wiesz, pytanie. Trzęsie, trzęsie, trzęsie no, pod walkami i wywraca wszystko do góry nogami. Jeszcze do niedawna byłbym pewny, że masz rację. Natomiast A w mówisz, tym mówisz o zmianie trenera w Barcelonie? Nie, mówię o tym, co się dzieje w Barcelonie. Nie o zmianie trenera, bo ona jest tylko symptomem być może, bo wcześniej mi się wydawało, pytam się, dlaczego w takim razie być może jutro okaże się, że Guardiola odchodzi. zmęczył się, wypalił się. Znaczy Guardiola to jest w ogóle dziwny typ. On ma, on, ma, on ma tendencję do obrażania się. Tak samo jak inni wybitni specjaliści od futbolu typu wczorajszy jubilat i mój wielki... Wielki idol piłkarski, czyli Johan Cruyff, czyli człowiek, który, który też, też, się potrafił obrażać z dnia na dzień. Mało tego, potrafił z dnia na dzień zmienić klub, za jaksu Amsterdam na feyenoord, czyli to jest tak, jakby z dnia na dzień zmienił Barcelonę na Real Madryt, tak? I wiesz, i on to potrafił. I Guardiola też tak ma, że. O, a propos mam bardzo ciekawą historię na temat figo. A właśnie, z, bo właśnie to <laughs> tak, tak, tak, tutaj, ale to za. No. I Guardiola to jest facet, który ma coś takiego polskiego. To znaczy, to jest fatalny tydzień, tak? Coś tam... Co... Znaczy, ja, nie wiem, ja nie, nie wiem, nie wiem, jak wygląda w tej chwili sytuacja w szatni. No nie mówmy jeszcze, ho, bo jeszcze My nie zobaczymy, wiemy, no, co się no, wydarzy. No, no ale prawie. umówmy się. No. Nie, nie, nie, nie robi się konferencji prasowej po to, żeby powiedzieć, że czujemy się świetnie. Znaczy, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, jeżeli faktycznie by się wydarzyło tak, że Guardiola by ogłosił, że rezygnuje z prowadzenia Barcelony po trzech, po, trzech nieudanych meczach, nie, no, ja myślę, że on raczej, właśnie to co powiedział Przemek, ja uważam, że on raczej zrezygnuje z, z, Barce, z trenowania Barcelony, raczej z pobudek osobistych, albo z jakiegoś długofalowego procesu, który, o którym my w ogóle tak. nic nie wiemy. To byłoby strasznie słabe, ale to też jest tak, że... To jest chórzostwo. To jest to jest tak. Takie plotki pojawiły się oczywiście teraz. Bo Poprzednio oczywiście były teraz takie jest, plotki, wiesz, żeby, że on zostanie, jeżeli w zespole nie będzie Fabregasa i jeżeli w zespole ale to, to nie f... będzie ale One się też pojawiły, wiesz, dopiero, tak. dopiero teraz tak naprawdę. Nie pojawiły się trzy miesiące temu. Także to... to, to, to, to, to... To nie jest tak, że, że te plotki pojawiają się. Wiadomo, że tak jest, że, że to też tak funkcjonuje, że w momencie, kiedy się źle dzieje, to takie, tego typu rzeczy, takie brudy, wychodzą szybciej. Ale jeżeli, znaczy, jeżeli faktycznie no, by tak tydzień było. Tydzień temu, znaczy tak, to no, tydzień temu, wow, to. Nie podcast tydzień po tygodniu. Jeżeli, jeżeli <grym> Rozmawialiśmy by tak o Wencie, tak? Tutaj tak, no, być może się okazuje, że. Być może, że może na, na przykład funkcjonuje pododla, coś takiego. Znaczy, wszystko było dobrze, nagle to okazuje się, że, skonomi, że, że, to... że Guardiola nie był takim idealnym trenerem, jakim za jakiego go wszyscy uważali i nagle się okazuje, że, że ten jego pomysł na prowadzenie drużyny nie jest też taki idealny, znaczy, bo nie, coś tam, bo my się okazuje no. 13 z 16 13 możliwych. możliwych pucharów no e, życzyłbym ruch, sobie, żeby tak. jakikolwiek inny trener e, jeszcze w historii No ale, okay, ale może być tak, że no to, no to, taki no to, szybciej, no to skoro tak, to, nie, to w takim razie ale nie jest jakikolwiek ale nie, ale wiesz, zaraz, rozmowy na chwileczkę. ten temat no, no być jeżeli, jeżeli tak jest jak mówisz to, to nie, nie ma o czym rozmawiać wszystko na tym świecie niezależnie od tego jak jest piękne i wspaniałe się kończy, więc może przed koniec tak? może coś się wypaliło i się po prostu w sposób jakby naturalny mniej A naprawdę, lub bardziej. czy wypaliło się w momencie, w którym się zajmuje drugie miejsce w Lidze Hiszpańskiej i zajmuje ale... się i, i dochodzi się do półfinału ale Ligi również, Mistrzów również, to jest wypalenie. Ale wypalenie? Nie, ale można odwrócić pytanie, dlaczego się zajmuje to drugie miejsce i dlaczego się nie osiągnęło no dobrze, celów, ale... które wydawało się na początku sezonu, znaczy, że przez są, ostatnie są trzy lata Pep Guardiola za każdym razem wygrywał lidę Mistrzów? Nie. No nie. No i co? I nie było wypalenia. Ernest, ale, no, bo... to, ale ja odwracam, odwracam, bo chodzi o to, że to nie jest przyczyna, to co się stało. To coś jest symptomem tego, co się dzieje głębiej. Po prostu. No zgadzam się. Tylko w tym momencie to się stało tak widoczne, bo dostałeś jakby bardzo wyrazisty symbol, którego nie możesz zlekceważyć. W ciągu tygodnia przegraliśmy trzy ważne mecze. Nie, nie, nie przegrali trzech ważnych meczów, przegrali dwa, ale to jest. Y, y, odpadli z dwóch z dwóch. Z dwóch, z dwóch no, tych, tak naprawdę no, przegrali sezon. Tak, przegrali no. sezon. Przegrali ale, sezon. No, ale tak ale, ale posłuchajmy, posłuchajmy. Nie, nie, nie, nie bo panowie, panowie, musimy sobie zdać pewną sprawę z tego. Znaczy, y, co przegrali? Zajmują drugie miejsce w Lidze Hiszpańskiej. Ernest, i to, to, jest finale, to, to, chodzi. Jest, to jest wynik. A Przemkowi chodzi no. o. Nic nie przegrali. Nie. A, no nie, wychodząc z założenia, ty tego, ty tego że tego nie wiesz, co, ty tego jeżeli, nie wiesz, co oni przegrali. Jeżeli, jeżeli, to szatnia wie, co tak, oni przegrali. Szatnia wie. Co, co jest źle. Nie, nie. Po odpadnięciu, i tak dalej, wiadomo, że. Słuchajcie, no, kończę, kończę tego... ten temat, bo do niczego nie dojdziemy. Jutro będziemy wiedzieli. Tak, czy to jest. Znaczy, to, znaczy, no, będziemy, ale nie, no, ale... bo, bo chodzi, mi o, chodzi Potem chodzi mi, będziemy dyskutowali, mi o to, jak już będziemy czy znali to, fakt czy, czy to jest naprawdę przegrana Barcelony? Ernesto, to nie jest od... jakiś obłęd. Ale, ale, ale przecież ja nie mówię tutaj o, że tak powiem, o obiektywnej ocenie sezonu, tylko mówię o tym, że taka, ani nie inna sytuacja w zespole, taka, a nie inna postawa zespołu, to, że w tym momencie symboliczne mecze się przegrywa jest symptomem być może jakiegoś procesu. Może, a może nie, nie jest. A to może to... nie jest. To się przekonało. Może, tak. może, może to jest przypadek. Może to jest kwestia Oc. tego, że te mecze były w, doł w dołku fizycznym. Tak. Może Guardiola po prostu ma ochotę spędzić trochę czasu z rodziną. Dokładnie. I może ma inny pomysł. A może ale, mu się ale... marzy, żeby się przenieść do Anglii. Do Anglii. A mo a, ale może ma tak, że skończył mu się flow z zespołem. Tak. I on o tym wie. My tego nie wiemy. A, a to, że yy, a, tak ale jest, to pa Ale do... patrząc po ale boisku ja po tym w jaki sposób zawodnicy się ze sobą komunikują, jak to wszystko wygląda, jest to bardzo prawdopodobne. Ja znaczy, nie mówię o tym. Ja, ja, ja protestuję przeciwko temu, że Barcelona coś przegrała w tym sezonie. Ale Ernest, nikt nie mówi, że przegrała. No, nie wiem, przecież o czemu protestujesz. Tutaj, no. Us usłyszałeś, bo ja cytuję to, co no, się pisze o, w durnych mediach. To. Wracając jeszcze na chwilę do Guardioli, to jest tak, że on miał problemy z Samuel Meto miał problemy z Ibrahimowiczem, miał problemy z zawodnikami, którzy mówili mu, że miał problem z Bojanem, miał problemy w sytuacjach końcowych. Nie umiał różnych rzeczy załatwiać w sposób taki, w jaki, w jaki ci zawodnicy uważali, że powinny te sytuacje zostać załatwione. Tak? E i być może tak jest, że on po prostu ma coś takiego w sobie, czego my nie wiemy, bo żaden z nas go nie zna. Ja go widziałem na żywo parę razy z paru metrów, no ale to nie upoważnia mi do tego, ja żeby oceniać. Nie, z takimi opiniami, jego... bo, bo, bo opinie, opinie ale... na temat Guardioli, w momencie, w którym odchodził Ibrahimowicz i, i Bojan, i tak dalej, były zupełnie inne. Znaczy generalnie zrzucano winę na Ibrahimowicza niż, ale, niż, niż, no, niż no, na Guardiola. Tak, no. no dobra, ale, ale halo. Znaczy, jeżeli jeżeli mi, kolejny chodzi... zawodnik mówi, że trener z nim nie rozmawia, a później on dostaje informację z klubu baj, to znaczy, że coś jest nie halo. To znaczy, że, że być, i to nie jest jeden zawodnik, to jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tak? Mówią o tym, że, że mają problem w komunikacji, w sytuacjach kryzysowych z trenerem. Być może on ma problem w komunikacji w sytuacjach kryzysowych nie tylko z zawodnikami, ale być może ma na przykład z zarządem, może jest po prostu trudny. Nie wiem tego, ale może się okazać, że to na przykład może rzutować na przyszłość Barcelony jutro. No ale to w takim razie ja proponuję, żebyśmy w, ze wszystkimi tymi dywagacjami poczekali do jutra no to ja to i do następnego proponuję podcastu. Od, od, a z 10 minut. I, no, dobrze, i dajmy no, ale, sobie spokój no, z oceną no, Guardioli, z jego kontaktami, z klubem i tak dalej, no, bo zobaczmy. na razie to są tak naprawdę, to co do tej pory słyszymy, to są jakieś plotki, które oczywiście nie, zawsze znaczy się pokazują. Nie są plotki, na jutro jest, jest zapowiedziana konferencja prasowa, tak, na której on ma powiedzieć, jaka jest jego przyszłość w klubie. No. Jak przedłużał do tej pory to kontrakty, wszystko co nie do... robił no konferencji dobra, prasowej. A, a to wszystko, reszta to są jakieś dywagacje dziennikarskie, zostawmy, bo oni sobie media wymyślają przeróżne historie tylko i wyłącznie po to, żeby się lepiej sprzedać gazetę. Więc poczekajmy do tego, co się wydarzy i, coś, i co zostanie powiedziane na tej tej. I wtedy to skomentujemy. No. Bo wtedy, bo wtedy Ernest, będzie wiadomo, Ernest, no to To ja to od no. 10 minut mówię, żebyśmy... Tylko ja po prostu próbuję zostawił. tutaj szkic psychologiczny trenera, którego uwielbiam. A jak e, wygląda nagrania? szkic psychologiczny drugiego trenera, który klęczał wczoraj na boisku? A, yy, znaczy... To, to, nie, to, to Ernest bardziej <grym <grym powinien... A czy co, no znaczy... Ernest ja wyjątkowo... Wyjątkowo nie mam zbyt wielu złych rzeczy do powiedzenia na temat Mourinho w tym tygodniu, dlatego że raz, że pokazał, że okazuje się, że można przegrać y, dwumecz i nie obrazić nikogo przy okazji. Uh -huh. powiem, no więc mało. wracając do Wątku, to, to chciałem powiedzieć, że... Może przywitajmy panu wątku? redaktora. A, <śmiech> a dobry. <zidowy>. Tak. Spóźniony <śmiech> trochę. No Spóźniony, bo... jeszcze chciałem mu wysłać, no to za bezczelność. No trudno. Ale się wyłgał, że nie ma portfela. <śmiech> <śmiech> a i chuligan. Ja Były przywity tu... bandyta i oszust no i nie przeszedł reedukacji. <śmiech> My się tu za żarcie kłócimy o nic. Tak, tak. Czyli? Czyli o to, czy no, streścić na szybko, o no, Rozmawiamy, no, rozmawiamy o, o półfinalno rozmawiamy, no. no i o tym, czy Guardiola e, odejdzie, to, czy nie, nie odejdzie i, i... No właśnie nic nie stracimy. No a to właśnie ja zacząłem właśnie zacząłem właśnie. Mówić Problemy je tutaj, tak. He Herezję pod tytułem, że w tym tygodniu nie mam za co łajać trenera Mourinho. O Boże, że nie mogę nie, nic złego. Idę po piwo. I teraz okay. jeszcze chwilę poczekamy i usłyszymy, że najlepszy wybór dla Barcelony to najlepszy byłby Murinio. No nie, no, paradoksalnie może się okazać, że, że głównym zwycięzcą tego sezonu jednak y, to będzie właśnie Murinio, który w, w Realu zostanie, a Guardiola odejdzie i wtedy może się okazać, że w przyszłym sezonie to Real jakoś ugruntuje swoją, swoją hegemonię w Hiszpanii, bo Mourinho, co prawda kultowy, jego drugi sezon tak średnio mu wyszedł. Nie, no, proszę Cię, no, no, wszystko... no, no Nie, jeżeli... dru w drugim sezonie Mourinho obiecał Decimę, czyli dziesiąty Puchar Europy. Słabo mu to wczoraj wyszło. Mistrzostwo zdobył. Jest to krok do przodu w porównaniu z ubiegłym sezonem, kiedy wygrał tylko Beyond Puchar Króla. I tak dalej. Ja myślę, Bionc, że tak nie wyszło. Tak, ale... ale, no, mi, ale ty... No, ty znowu postanowiłeś mówić z przedpokoju. Tak, tak. On, y, y, y, tylko, tylko nikt, w Realu, nikt w Realu tak naprawdę nie oczekiwał od niego, że, on, y, że sezon zakończy się y, jednym zwycięstwem ligowym czy czymś takim. Mourinho został zatrudniony po to, żeby zdobyć dziesiąty Puchar Europy i proponuje, nie baw się już tą obrączką <śmiech> i proponuje rzeczywiście poczytać madrycką prasę bo rozczarowanie po wczorajszej, po wczorajszej porażce jest gigantyczne no okazuje się, że wiesz że stąd to jego tam klęczenie przy linii, bo gdyby wczoraj wygrali to co powinni wygrać, mieliby Chelsea bez sześciu podstawowych piłkarzy w finale i dziesiąty puchar byłby spełnieniem no i wiesz, stałaby się, stałaby się rzecz historyczna, a tak, a tak Mourinho zostanie i spróbuje to zrobić w sezonie przyszłym. I obawiam się, że w sezonie przyszłym może mu się udać ja to... znacznie lepiej niż w sezonie tym, który właśnie się kończy. Tylko chciałbym powiedzieć, że Real mimo wszystko był dużo bliżej awansu do finału o... niż Barcelona. A nie mam takiego wrażenia. A ja mam. Nie mam dlatego, że Barcelona, Barcelona mimo tego, że była bez formy, Gdyby Messi strzelił 5 centymetrów niżej, y, Barcelona by tam była. Ale to jest a Real, takie gdybanie, gdyby Barcia miała ale, ale, tylko, że, tylko, że Barcelona w obu meczach przeciwko Chelsea była lepsza piłkarsko, a Real w obu meczach przeciwko Bayernowi był gorszy. Taka jest niestety prawda. Ale no, no, no to no, to to dobrze, że trzech ten... piłkarzy Barcelona, tego Realu jakby strzeliło parę milimetrów gdzie indziej, tak, tak, to Real też by był, więc... No, znaczy, poza tym piłkarsko tam... lepsza była mimo wszystko jednak Chelsea, bo jednak piłkarsko wygrała i awansowała nie, ja mówię o graniu w piłkę, a nie o wyniku znaczy, no nie, nie, nie, nie gdyby Barcelona lepiej możnej, grała w piłkę w piłce możnej, to by wygrała w ten, ten nie ma oceny za styl tam. Nie, to nie, nie, ustaliliśmy, no, ustaliliśmy no, do nie, nie, nie, przepraszam Cię, jeżeli jedna drużyna stwarza w dwóch meczach 47 sytuacji bramkowych, a druga stwarza no to, 3 to... sytuacje, to nie rozliczamy. My... Nie, ale właśnie nie rozliczamy sobie stwarzania sytuacji, czyli nie ma oceny ja. za styl. Mówi, ale Ty powiedziałeś, użyłeś kategorii dziwacznej w futbolu, byli bliżej. Nie ma byli bliżej. Jedni i drudzy odpadli w Twoim y, nie, systemie byli. Byli. myślenia. Tylko że jedni, od... Czyli jedni i drudzy byli tak samo daleko. Nie, jedni odpadli przez całkowitą bezsilność i grę bez sensu w środku pola, a drudzy odpadli w sposób zadziwiający, nie strzelając z trzech rzutów karnych. Nie to jest ta różnica, że ci byli równie, bliżej ja. Przepraszam cię, równie dobrze Bayern mógł w drugiej połowie strzelić Realowi trzy gole i no, w ogóle nie ogóle To jest to tak samo odwiedzę, jak Barcelona. Gdyby Messi nie strzelił, gdyby tak samo Barcelona Bayern. nie strzelił. Ale... Nie ma, wiesz, jeżeli albo, albo przyjmujemy ten system wartości. No i warto było. Wracam do pracy. Ten, kto awansował, ten awansował i ten był lepszy. I de facto tak było. No bo tutaj wiesz, no murawa. Pokontempluje twoje szklanki w muchy. Sędziowie, sędziowie, sędziowie, sędziowie, nie maczali w niczym palców. E, drużyny no grały tak, się do tego przejść, normalnie w piłkę. I, i, w, i wiesz, no. i, i tu wszyscy mieli tak, takie same szanse. I, okay, no i a pan panie redaktorze spóźniarski co o tym wszystkim myśli? Ale o którym? dokładnie O półfinałach, tak mówiąc, że tak powiem, ogólnie podobały, mi się. podobały ci. Się. Podobały mi się pana z Mistrzowskiej ligi półfinały. tak? Świetne były. No. Dobre, dobre były. Emocje były. A kto był bliżej? Hmm. Bli, bliżej był Myślę, Bayern, że najbliżej była Bayern i Chelsea. Chelsea. Znaczy był Bayern i była Chelsea. Bo, bo tak. dyplomata. No wiesz, bo jeżeli mówimy o, o, o Swoją tym... drogą muszę wam powiedzieć, że mam kolegę, jak to zwykle bywa, który kompletnie się nie interesuje sportem i on jak jeszcze chyba na poziomie ćwierć finałów, postawił na to, że Chelsea wygra Ligę Mistrzów. Pukaliśmy się w głowę wszyscy, ale wtedy był kurs 25 do 1. Uuu. Teraz jest niecałe, tam dwa z hakiem do jednego. No, no i tak. No, to właśnie kolega, jest. a dużo postawił. A tego właśnie nie chcę powiedzieć. Czy ile Mieszkali. Poszach. No, to czy... zarobi na siedem, jak wygra. To teraz propo, proponuję, żebyśmy. Do, do do kolejnej kwestii, która, że tak powiem, mnie trochę denerwuje. A mianowicie do. Kolejnego festiwalu narzekań na to, że piłkarze nurkują i że sędziowie nic z tym nie robią. No na pewno musimy o tym znaczy, znowu, bo... ale, ale nie może do to, chyba, no, to, to chyba... No oprócz redaktor, tego, zrobił Pepe wczoraj. No redaktor teraz... Gaweł chyba dobrze napisał, że gdyby tych wszystkich dziennikarzy i tych wszystkich kibiców postawić na miejscu sędziów, i by mieli z bliska oceniać tego typu sytuacje które rozgrywają się z taką szybkością z jaką się rozgrywają, bo w piłkę gra się teraz dużo szybciej niż 10 lat temu to zobaczyliby ile by błędów popełnili w tym momencie to jest element gry no to że że popełnili popełniłem znaczy, błędy no to jest tylko kolejny głos za tym żeby jednak dopuścić możliwość weryfikacji tak. wideo no zgadzać ale to znowu to już znaczy, walcowaliśmy tyle razy że tylko że tu znowu się potem pojawia argument albo nawet, co będzie z płynnością nawet, gry bo w tym ale to trakcja... nawet jeżeli nie o to chodzi to kwestia jest tego żeby, żeby istniała możliwość weryfikacji tego po meczu znaczy weryfikacji znaczy, znaczy, żół, tak znaczy, już teraz żółte karty które są lub nie, znaczy, nie ma w pewnym sensie jest no nie no wiesz no żółte kartki to jest jedna, ale weryfikacja na przykład tego, czy piłka przekoczyła linię po meczu, no no tak. no to, to już nie trochę jakby wiesz... Ma, odpada. Tak, tak. Satysfakcja niewielka dla, dla kogoś, kto przegrał mecz <laughs> przez to, że mu ktoś nie, nie uznali, nie uznano gola. Zobaczcie, tak, dzisiejszy mecz w Walencji znaczy Atletiku był... Yy... Znaczy jak Zobaczcie, przecież już był. No tak, ale zobaczcie... Stuwa... jeszcze raz. Sytuacja w polu karnym ręka, tak? Nie wiadomo, była ręka, nie było ręki, był karny, nie ma karnego, pierwsza decyzja sędziego karny. Druga <laughs> decyzja sędziego w meczu. Rozumiem jest przerwa się. gry, i tak jest I tak przerwa, przerwa... gry, on i tak się yy, konsultuje Tylk... z liniowym. Tak, czyli zamiast, zamiast wideo, to po prostu konsultuje się ze swoim Z oczami kolikami. liniowego. Ale w, ale w ogóle, znaczy, po raz kolejny powtórzę, nie ma żadnej potrzeby żadnych konsultacji. Jest tak, że siedzi trzech, czy czterech, czy pięciu, w zależności od tego, jak ustalą przepisy. Ludzi, którzy mają monitory i podejmują normalnie niezależną decyzję, patrząc w monitory, mają, być, na to, tak, jeden, mają na to po prostu jeden oglądają. Czyli powtórka, no tak. technologia jest taka, jaka jest, można to zobaczyć trzy razy w w ciągu 10 sekund, gdy przy pomocy jednego palca da się obsłużyć tą technologię i po prostu podejmujemy decyzję. By... Mikrofony mają, mówi do, sędzia, mówi sędzia, do tego, sędziego. Który ma albo, albo mówi który moim zdaniem zost... fałkarny go albo jest. Albo zosta... ja, ja myślę, że albo to by... zostaje tak, jak jest teraz, i się po prostu z tym godzimy. Ale nie możemy się z tym godzić, dlatego że Dlatego, że to bardziej wkurzające, Bo to jest to jest, za... no. to, to jest, dlatego, porad, to jest bardziej, to... coraz bardziej wkurzające ze względu na to, że tak jak rozmawialiśmy tutaj poprzednio jak był redaktor Abi, że w to wszystko weszła telewizja Ta, i nagle może to zobaczyć. Zobaczyć. Widz to wcześniej widzi... tego nie no, oglądał. Widz, no, widzi, to, to. widz widzi to, że gość ma grzywkę w prawą albo w lewą stronę i widzi to 52 razy na powtórkach, bo kamer jest 38 na stadionie, a sędzia jest ofiarą tego. To, co, co powiedział, powiedział już, nie pamiętam, który z piłkarzy irlandzkich po, po meczu Francja-Irlandia, gdzie, gdzie Henry podawał ręką, że to jest absurd, że milion ludzi na świecie widzi, że była ręka, jeden tylko nie widzi, tak. ale decyzja należy Pamiętaw. do tego jednego, właśnie, chyba tak. No. No, taki jest ten sport, jakie są jego reguły. No, no, no, no, ale proste, wiesz, no, trza, trza ja nie, nie mówię, trwa, żeby ich nie zmienić. Ale wiesz, bo reguły piłki nożnej były ustalane 100 lat temu, kiedy piłkę grałeś trochę inaczej, tak? 50 grało 50 się nawet, dużo wolniej, no. piłka była cięższa, trawa była wyższa, nie wiem, Ludzie byli było... niżsi, tak, tak. buty były gorsze. Ale, ale, jak wiadomo, ale jak wiadomo, uznaniowość to zawsze jednak sprzyja pewnym innym rzeczom. Czyli wiesz, no tak to wideoweryfikacja wideo też wszystkiego nie rozwiąże, To na przykład no pokazało. Ze za mecz. To wyobrażasz sobie, że co, że nie można zagrać tak, żeby nie było spalonego i żeby nie strzelać bramek? Jeżeli no, zagrać, można jeżeli... ustawić mecz 2 do 2 no. między Danią a Szwecją, także nikt tego nie nie. nie, nie, nie no Słuchajcie, mieliśmy, mieliśmy przypadek <laughs> finału Polskiej Ligi Siatkówki, mecz E, skry z Resowią, gdzie tak. też sędziowie siedzieli, gapili powtórki, się na te powtórki i, i co? I, i, I nic nie zobaczyli. Jak się okazało, popełnili błąd, tak czy inaczej. No. Więc y, to też nie wszystko rozwiązuje. No i, i tam wyraźnie. No, afera była po meczu straszna przecież. I co? Nic. Ale to, wiadomo, to jakby w 99% przypadków 99% 99% przypadków, tak. nie? Chyba procent, procent przypadków. procentach. No mi, mi jedzie dalej. <grym> z tymi procentami zawsze jest nie tak. Nie, ale, nie jest, ważne, ale no, dobrze powiedziałem. To zawsze powiedział. ich za mało. <grym> <grym> Zwłaszcza jak się nie ma portfelu. <grym> <grym> I stacy bez nowej po drodze, tym bardziej. No, tutaj się, za, się zaczynają za <grym> Nie, no serio, ja dzisiaj musiałem na obiad pożyczać w pracy. A, no, to to ze bardzo sobą, Cię współczuję. Będziemy się ze sobą, pieniądze pieniądze z Tobą w bólu. No kontynuuj, kontynuuj. E, a już zgubiłem wątek. Co mówię? Że w 99% się. przypadków jednak to pomaga a, zaraz tak, przeszkadzać. No tak Nie powiedzieć. skończyłem zdania, no, ale, ale, ja ale było wiadomo. Czasami, to, wręcz to wręcz jest tak. Późno jest, która jest po Więc co? Więc generalnie dobrze by było, gdyby tak się skończyło. Jak mówię, to i tak myślę przyspieszy mecz, ponieważ... Sędzia, który na podstawie oglądania, obejrzenia powtórki wideo, podejmie decyzję, nie będzie wywołał tylu protestów, co, mało co tego, sędzia, który to, mało, mało tego spowoduje to, to zanim go ciągną. No, mało tego spowoduje Piękno to to. to stało się jakby kolejną dyscypliną. No, to znaczy, nie, ja zauważyłem, że coraz częściej dochodzi do tego, że nie ma faulu bez... bez... Mega protestu, ja, ja mam wrażenie, że robi historii. taka specjalizacja, tak jak tak. w NHL jest taki zawsze dwóch hokeistów w drużynie, którzy przeciwników. To są zawsze tacy, którzy Dwóch protestują. takich do, do Sędziego tak tak najbardziej pyskatych w drużynie. No a czasami się okazuje nawet, że można wziąć cudzą kartkę na siebie, Tak. Bo, bo wybiegasz z bramki na przykład i wtedy to ty dostajesz kartkę, ponieważ zawodnik za opuszczenie, bramki, za opuszczenie pola karnego bez uzasadnienia w dyskusji z sędzią w przepisach powinien dostać żółtą kartkę i sędzia wtedy zamiast się z kapitanem, też nie w zasadzie nie powinien opuścić pola karnego. Co, co głupie jest znaczy dawanie sędzia... opaski sędzia... bramkarzowi sędzia, sędzia powinien dać i temu i temu żółtą kartkę no ale, no, ale, dali, sędzia, ale sędzia, sędzia, sędzia wtedy daje jedną żółtą kartkę bramkarzowi a później się kłóci jeszcze z dwoma baranami którzy stoją obok i zapomina że powinien dać kartkę jeszcze jakiemuś innemu przypomina no. sobie w autobusie do domu cholera, Mówi. cholera. cholera. Nie, Tera, mu, mu do... nie dałem mu żółtej Mówi. gdzie on mieszka następnym razem zaraz na początku ja po meczu wyślę mu domu Czerwoną mu mailem wyślę nie <śmianie> chcę zeskanuje i ze sam pokażę. No, ale to tak. No. no, tak, to jest niestety trochę w piłce nożnej się tak porobiło, że, że, że sędziowie mają, mają większy problem niż my wszyscy. Ale, ale sędziowie mają większy problem niż my. Ja no, bo my to, nie, bo my to wszystko widzimy. Piłkarze to wykorzystują, a sędziowie no. tak naprawdę są dupie z tymi przepisami. No. Zostali wymagamy od nich rzeczy czasami nieludzkich czy, czy, to jest, czy ja dobrze słyszałem, że już generalnie jest zadecydowane, że będzie jakiś mechanizm na linii bramkowej, jakaś fotokomórka która będzie pokazywała czy ja, czy ja słyszę o tym od 10 lat, że ten mechanizm przeżyczy. ma być a jakoś ciągle czy w, Angli w Anglii go, będzie. Jak to, się jak, to się jak to się pojawi to będą takie pierwsze koty za płoty. dlatego, że pojawi się ten e, poważny element technologiczny chociaż już się pojawi koty za płoty, dlatego ludzie fotokomórki a czy już się pojawi? Bo po raz kolejny wspomnę. Pierwsze koty za płoty, to jest to, że, yy, że sędziowie biegają z tymi mikrofonami mikroporty mają. To są koty za płoty pierwsze. Mikroporty mieli zawsze, ja pamiętam. <grym> nie, nie, co? No to... A czasami mieli bardzo mikro. No, na osiemdziesiątym sami... drugim pamiętam, wszyscy mieli porty bardzo mikro. Tak, piłkarze szczególnie mieli bardzo mikro. Bardzo tak, porty. Mikro mieli porty. Ale tak. była też taka później moda na właśnie niezbyt mikroporty. Tak. Takie, że właściwie kolan nie było widać. Tak, to prawda. No, takie bardziej, takie... Tak, boń, bo Paolo Rossi pamiętam, takie miał. Ale on w ogóle, co by nie założył, to miał metr <grym> sześćdziesiąt wzrostu. <to>. Ale... <grym> w ogóle ale w długich biegach. Ale w ogóle zobacz, że w tym samym czasie, kiedy Paulo Rossi nie miał mikroportów, to Zbyszek Boniek miał bardzo krótkie spódki. Tak, tak, na tak, tak. On miał, on miał, on tak, Miał Tak zwane opidupki. On miał <laughs> miniporty. <laughs> bardzo. Nie, nie, tak jak powiedziałem, to nie Paolo Rossi. Ale są nie. czeskie mikroporty. Ale oni wtedy, nie, to później, ja znam, później przyszła taka moda. raczej człowieka, już... który wyglądał jak Zbigniew Boniek Ale latach, nie, w, tak, w, w latach czwartym, W latach 90 94. Tak, były takie portki, co do szkoły. Czy któryś z panów redaktorów czytał wywiad ze Zbyszek? Z Zbigniewem Bonkiem w tygodniku wprost? Nie, ale Boniek nie, nie, nie. czytał wywiad ze mną. Podobno bardzo ciekawy był. był <głos> Jak ten... to? Ja tak sobie <głos> powiedział. <głos> <głos> tak, matek, dobry żarcik. Znaczy, tak, ja oglądałem Ja Oglądałem pro, Szalony tak... program Cafe i Futbolu, w którym był Zbigniew Boniek. Tak? Też oglądałem. Tak. Aha. A to ja nie oglądałem. Nic coś fajnego szal... powiedział? Wydaje mi się, że tak, ale to widziałem tylko ten tygodnik przelowy. Ale tego ja, To, za, to w kniosku za szybą. Nie. A, Bardzo dobrze i ta próba, Monika w ogóle znakomita. Wydawało mi się, że tak. Ale, ale właściwie to nie czytałem. To widziałem kebab, ten tygodnik przed trzy. kupowałem i tam są wystawione różne tygodniki, ale jestem szybko obsłużony, <śmiech> więc nie zdążę. Gruzgocące krytyka. Samorika. Znaczy jak kubowałeś kebab, to jesteś usprawiedliwia. No, tak, tak. To bardzo dobry. Rozumiem. Kebab. Skoro kebab był dobry, kebab? Dobry. Tak, Myślę, że kebab był dobry, to wywiad też musiał być dobry. kebab? Tak, nie najgorszy. Myślę, że kebab był dobry, to wywiad też musiał być dobry. Jeżeli leżało tak, I został go niego Dobrze, teraz redaktor Ernesto powiada dykterykę. o Luisie Figo. Figo. Nie, to słaba historia no To nie jest to pra prawda jest. słaba, czysta, słaba prawda. historia i to potwierdza, że w ogóle... Smutek i nostalgia. Generalnie miałem okazję. No dziękujemy za <grylicher> to. to już, to już koniec miałem, miałem okazję poznać. Y y y Nie jednego, y jednego operatora, który akurat tak się zdarzyło, że kręcił reklamę z operatorów, tyskiego. tak. E tej reklamy i opowiedział historię, jak to. Jeden z pracowników tam podszedł do Luisa Figo w którymś momencie i poprosił nam na Bońka, Iwan Bastena, poprosił o autograf, podszedł też do Luisa Figo i Luis Figo zażądał od niego 10 euro. Hmm, 20... ostatnio. Nie, nie, nie, 10, Argumentując, że może na tym zarobić, może sprzedać, dlatego, dlatego prosił 10 euro. Jak ja to usłyszałem, byłem w szoku. który mi to opowiadał, mówi, wszyscy byli w szoku. Znaczy, wszyscy stanęli i nikt nie wierzył w to, co słyszy, bo on to zrobił absolutnie bez obciachu przy dużej grupie ludzi na planie, no byli w szoku wszyscy, no. generalnie rzecz biorąc jakby, no, Legendarne skopstwo ludzi. Małymi Fido. kroczkami się dochodzi do bogactwa, pamiętaj. No on bardzo małymi mi doszedł. No. <śmiech> drogi, na, na drogi. Bardzo, ma, bardzo małymi. Dwa razy podpisał y, kontrakty z dwoma klubami w tym samym czasie. Tak? <śmiech> no. Raz z Juventusem i y, y, y, y, y, y Sportingiem, i raz z Barceloną i Realem. Miał też ważny kontrakt. i no, no tak to jest. No. A widzisz, bo to na pewno było tak, że ktoś chciał od niego wziąć autograf i podstawił mu umowę. I on teraz jest czujny. I on 10 euro. A 10 euro to umowę podpiszę. I będzie grał w to Tak mówi. Tu mam podpisać 10 euro. Proszę cię. Sam byłem autorem takiego newsa, że w dniu dzisiejszym podczas rozdawania autografów Ronaldinho podpisał kontrakt z obrąwodzicą. Proszę. Stąd dzisiaj Ronaldinho w Odrze Wodzisław to jednak byłaby gwiazda. No, no masz. Proszę Cię. No. <głos> znaczy, no wiele to mówi o, o, o Luisie Figo y, dobrego. No, To było bardzo smutne. No, no co zrobić? No. No, ja co mimo wszystko smutne. A Van Basten i Boniek dali autografy tak, bez 10 jest euro, po, bez 10 po 5. Euro. Co, wiesz co, bo oni, bo oni mniej w życiu zarobili i nie potrzebują już pieniędzy po prostu, bo i Van Basten i Boniek skończyli karierę zanim płacono im po, po 10 milionów za sezon w Realu Madryt. Myślę, że żaden z nich w ogóle w całej swojej karierze mając kontrakty nie zarobili tyle co Luis Figo w jednym sezonie w Realu Madryt. Także on na pewno potrzebuje tych 10 euro bardziej. Dobrze. No, to smutne to tyle. jest. To smutne jest, tak. No Trudzicie no, no. mój autograf? Ja, a ja mu ja, ja ja chętnie... Taniej, ja, za 8, Taniej za biorę. 8, 8. 8 osiem razów jest wasz. A powiem ci, że ja wziąłbym te 10 euro, dał mu i przykleił mu napluł na to i przykleił na czoło. Że już zostawmy tam. Nie wiem, Niech ma. Niech się Ja Mógłbyś nie dostać autografu tak. tylko. A co? Wiesz, gdzie ja mam jego ja autograf? Ja. Tam, gdzie niech mnie pani Zosia w dupę pocałuje. Pamiętam, że trochę się bałem. Siedziałem przy stoliku. Dałeś nie, tak, to, nie razem z, przypomniało mi się właśnie teraz, jak siedziałem razem z tobą przy stoliku, i właśnie w odległości mniej więcej jakieś pięciu, może 15 metrów. Odnóstwo, Louis, 1, Figo wszedł. Louis Figo wszedł i usiadł, i się tak bałem, że <grymki> jak ja zareaguję. No, no, po prostu ja jako jeden z licznych nie wstałem na powitanie. Dlaczego ja mam wstawać do niego, jak on do mnie nie wstaje? No nie w nie rozumiem. No, jak on wszedł, to, to, <grymki> już, <stał. grymki> to on już wstał. On już stał, ja dalej siedziałem. No, tak. Słuchajcie, więc tak. Trudno wstawać, jak się idzie. Wydaje Mocno. mi się, że jakiś oklapły taki ten podcast jest trochę. Dlaczego? Późno po prostu. Nie, Późna nie. pora. No, no tego. No, jasno, poruszyliśmy ja, dopiero, ja się dwa. dopiero rozkręcam. Dwa ważkie tematy. Ja chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że Bayern. Zakończymy. Jeśli no tak, o... że Zakończymy. Że Bayern? Tak. No rzadko się zdarza, żeby drużyna... A i że nie rozumiem tych, co mówią, że nie będą oglądali finału Ligi Mistrzów. czy ja w ogóle nigdy tego nie rozumiem. Jak można nie obejrzeć głównego meczu w, se w sezonie? Tak? No, będzie jeszcze finał Euro no, Można pracować. To, a to, to, będzie... to, może być, to może być taka cepelia drobna, no ale ok, no ale no, będzie finał Euro, będą, będzie fajnie. Znaczy to będzie dziwny finał. Bo... Ale teraz mówisz o finale Euro, czy nie? No, o finale Ligi Mistrzów. No bo skąd on ma wiedzieć, kto będzie grał w finale Euro? Na no. pewno nie Hiszpania. Bayern, wiadomo. Ja myślę, ja myślę, to, to... I raczej że, nie Polska. Że, że, raczej raczej Bayern. No. Ja myślę, że już są eksperci, którzy już mówią, kto i jak. Znaczy ja już słyszałem, że Hiszpania z Niemcami. No. No, chyba, że to. Nie wiem, czy to jest możliwe, nawet, ale dobra, nie sprawdzałem drabinki. Ale generalnie na razie mnie to nie, nie interesuje. No, dziwne jest o tyle, że będzie w Monachium. No właśnie, to fajnie. Dnia, ale ja nie pamiętam takiego, dawno nie było chyba. Oj. Kilkanaście lat co najmniej. W ogóle nie, nie pamiętam co? takiej historii, żeby, żeby. drużyna na swoim stadionie. grała u, u siebie zabiera. finał Ligi Mistrzów. Dlatego mój kolega twierdzi, że Abramowicz kupił ten mecz i tak samo jak kupił go. I kupił stadion. Za 3000 zł. A, a, drugi, a drugi mecz kupił Majer Monachium, właśnie po to, że jest. Junich i tak dalej, i tak dalej. Aha, ale jak obie drużyny kupi kupiły finał? to? Nie, co? obie drużyny kupiły półfinały. A, półfinały. Tak. No Myślę, że nawet Abramowicza na to jest stać. żeby sobie kupić półfinał. Ale... No, nie zaryzykował. A no, no, ja bym zaryzykował. To jest, wiesz, to jest... Słuchajcie, bo ja... No, dobrze, słuchajcie... To nie bo... jest y, kielecka liga podwórkowa, gdzie można mecz sprzedać za, za pół litra wódki. Atletik Blibao wygrał, bo ja wychodziłem no, awansowali, na... tak. Tak, super. tak. Super. z Madrytem. We, a i, to, we, i, to, i to też jest ciekawa sprawa dlatego, że tak, Bilbao zagra z Atletico Madryt, czyli dwie drużyny, które tak naprawdę jedna pochodzi od, a wydawałoby od, od, się od też, drugiej przepraszam bardzo, też, ja też przed meczami wydawało się, że to raczej, raczej Sporting. a mnie się ten... w ogóle nie wydawało Ja myślałem, że um, ja, ja jak znam Bielce i, to wiedziałem, że zrobi wszystko, żeby ten mecz wygrać, i ja mało kibicuję tego wyda... Atletico, w Bilbao. Więc... ja też kibicuję im w tych rozgrywkach i... ja w ogóle im kibicuję no. znaczy, a w ogóle, to, w ogóle to im nie kibicuję ale wog... ale, ale ale lubię ich, tak, no, ja, że, że tak ja, powiem. Kibicuję, bo... to jest no, jedna z tych nielicznych drużyn hiszpańskich, którym kibicuję. To idź im to powiedz na stadionie, że są hiszpańską drużyną, to wtedy cię zjedzą. No, grają w hiszpańskiej lidze. No, no, no nie ale... są żadną hiszpańską drużyną, tam są sami baskowie. No dobrze, no mi o hiszpańską ligę. No. no to, tam grają. No, to grają, no. Jedna to z hiszpańskiej ligi. No. No, ale oni nie, oni nie są hiszpańscy, są dru drużyną. Dobrze, nieważne. Yy, ważne to, że, że może się tak ciekawie złożyć, że dwóch trenerów, którzy się spotkają w finale Pucharu króla, i, czyli Bielsa i Guardiola no, jeżeli Guardiola znaczy Guardiola jeszcze pewnie trenerem na finale Pucharu Króla będzie, pewnie, no będzie bo, no, może to być jego do koń, ostatni do końca mecz. sezonu raczej już zostanie no nie tak, sądzę, do, żeby się natomiast, tak natomiast może to być takie dosyć symboliczne przekazanie pałeczki czego. jeżeli Guardiola odejdzie to ja akurat bym sobie Życzył. Jeżeli ktoś ma być trenerem w Barcelonie, to Wątpię. Że Bielsa do Barcelony? Wątpię. No, ja bym wolał Bielse niż, niż, niż kogokolwiek innego. Tylko, że Bielsa tak naprawdę ma niezakończony projekt. tak, Jak ten, ten, ten, ten, ten, ten niezakończony? No... Przyszedł, wrog zrobił drużynę, z której tak naprawdę więcej niż to, co zrobił Bielsa z Bilbao, nie da się z Bilbao wycisnąć. On w lidze nigdy Bilbao nie osiągnie miejsca w pierwszej trójce, dopóki gra samymi baskami. Natomiast w Pucharze to nie jest drużyna na Ligę Mistrzów. A jak nie będzie grało samymi baskami, to nie będzie Bilbao. Bilbao. Także to jest drużyna, która jest w pewnej pułapce, która jest o czym my raczej nie, nie orientujemy się na co dzień, bo oni najpierw otworzyli furtkę, która nazywa, nazywała się Nawarra, czyli grają u nich nie tylko baskowie, ale Nawarajczycy. Oprócz tego gra u nich człowiek z obywatelstwem obcym, czyli Amorebieta, który ma obywatelstwo wenezuelskie. To, to już takie... Bo oni tak już na siłę wszystko próbują ściągać, nie? Ale kluby, które w samej Baskonii, kluby Union, Baskonia, Irun, San Sebastian, to są kluby, które produkują piłkarzy w ilościach hurtowych, niewyobrażalnych na skalę światową. I... Najlepsi ci piłkarze są od razu rekrutowani przez Bilbao I mimo wszystko to Bilbao nie jest w stanie się przebić dalej Natomiast nigdy z Ligi, odkąd Liga istnieje, nie spadli A teraz wygrają oby, bo też im tego życzę Żeby wygrali jednak Ligę Europejską Bo Atletico Madrid to klub, który jednak powstał Założony przez kibiców Atletico Bilbao O czym nie wszyscy wiedzą Stąd te same barwy klub Może tak się sam... trochę mylić. Fiale. Jak Krakowia i Korona. Co Korona? Krakowie i Korona. Nie mają tych samych barw. No ale też Korona powstała z Krakowi. Jak to? No, nie wiedziałeś o tym? Korona powstała ja z połączenia błękitnych i Korony. To jakieś 30 lat później. No bo Korona w 1973 jak Krakowie już miała prawie 100 lat. Tak. No, no, to, no był 70. Klub, to był filialny klub Krakowi, generalnie rzecz biorąc, zakładane zostało założone przez działaczy Krakowi. Jak się nie przestało Ja myślałem, bojać. że przez zakłady, <śmiech> przez zakłady Iskra. Zakładowy <śmiech> klub sportowy? <śmiech> Zmarł, <MZ. zemkałem>. Hemar Chemar <śmiech> i Iskra plus miasto. pod względem organizacyjnym i wszystkiego. <śmiech> dlatego no. to są najwięksi przyjaciele. No. Kto? No, korona Krona i Krakowie. I Krakowie. No. A ja myślałem, że najwięcej przyjaźń jest między Polonią, Warszawa i Krakowiem. No, otóż nie no to, to, to masz inne dane na ten temat no ale dobra nie istotne mierzenie poziomu przyjaźni jest <śmiecki> równie <śmiecki> to kogo uściśli bardziej <śmiecki> no, znaczy, wiesz, to o czym mówiliśmy krak krak Krakowie się temat. będzie teraz pięknie przyjaźniła z koroną yy, z drugiej ligi pozdrawiając tak. Tam będą grali się na, wiesz, derby z garbarnią niedługo. No to tak jak był mecz łks u z koroną no i, i słyszałem kibiców kieleckich, którzy przez większość meczu śpiewali, oj, co ja widzę, LKS jest w pierwszej Lidze. <grym> I kiedyś to było, wiesz, absolutnie cudowna historia wszystkich kibiców Korony, którzy wiesz, tam śpiewali, że Korona jest w drugiej Lidze, albo jest w pierwszej Lidze właśnie i to było marzenie, a teraz to degradacja. ŁKS no LKS będzie w pierwszej Lidze zaraz. tak. Razem no, taka tendencja, że drużyny w biało-czerwonych barwach spadały. jest tu nam wróży na euro. A ja myślę, że to na, nie, euro. Nie, nie dobrze no, na euro. Niedobrze wróży polskie reprezentacje Na euro słabo nam wróży. Ale Grecy zrobili portret psychologiczny reprezentacji Polski i narodu i wyszło im z tego portretu że Polacy to jest taki naród, że tak napompują balon, że polska reprezentacja nie udźwignie ciśnienia i cieszą się, że, że oni grają w meczu otwarcia tak. właśnie z Polską i że oni w tym meczu otwarcia Wiecznie, to, wiecz, pokonają. wiecznie się wybramkarz Nikopolidis. To, to jest bardzo prawdopodobne. To, to jest właściwy portret. Właściwy portret. Występy naszych kopaczy na ostatnich dużych imprezach. Szczególnie tak. pierwszy mecz. Zawsze, to zawsze. Znaczy, Wiel wielki styl. Ale meczu otwarcia to my nigdy na żadnej imprezie jeszcze nie graliśmy. Dlatego, że nigdy nie byliśmy mistrzem Ym, poprzednim. Nieprawda. Nie, graliśmy w Australii, i Szwajcarii. W graliśmy. A w Austrii i Szwajcarii nie graliśmy z Austrią? Nie, nie. To był nasz, z Austrią to był nasz drugi mecz, tak. graliśmy faktycznie. A nie, graliśmy nie, w Argentynie. Z, z Niemcami zresztą 0-0. No. Bo mecze otwarcia generalnie zazwyczaj czuły <grym> się wynikiem na mistrzostwach Europy, Ale było tak, że w Mistrzostwach Europy to w ogóle jeszcze nigdy drużyna gospodarzy nie przegrała, więc jak mówię, to jest dla nas szansa. Czego nie przegrała? Nie, przy, meczu otwarcia. Gospodarze. A jak było dwóch gospodarzy? Ale to jest na, szansa, żeby się wpisać <grym> w kanały. Tak? No, ale to mecz otwarcie. Ale, mecz... ale my pierwszego meczu na dużej imprezie też już dawno nie wygraliśmy. No to będzie remis. My, mecz ona... tam... my ostatni mecz na dużej imprezie z to wygraliśmy w 86 nie, chodzi to, roku chodzi z Portugalii. Chodzi mi, nie. O pierwszy, o na, chodzi mi o nasz pierwszy... Nie, nie, no, Stanami no, mecz, z Stanami. Wygra... Mecz. Z Kostaryką wygraliśmy. No, z Kostaryką. No, z Kostaryką nie, chodzi mi o to, że pierwszy mecz na dużej imprezie to nigdy nie wygraliśmy chyba. To jest kompletnie no. bez prądu, <grym> Nie no co nawet, no, nawet Górski pierwszego meczu chyba nie wygrał. Chyba nie. Ale w tej chwili byłoby sobie nie, nie namurwać. Nie, gó nie, Górski chyba wygrał. No, tak, no to wtedy był najpierw ostatnia... wycofał, a dopiero potem. Nie, bo Górski w 74. pierwszy mecz wygrał. <grym> wygrał, <grym> wygrał, tak. No to wtedy ostatnio wygraliśmy pierwszy mecz na dużej imprezie. Ostatni <grym> imprezie. pierwszy mecz wygraliśmy Ostatni pierwszy mecz. To był pierwszy mecz na dużej imprezie i zarazem ostatni. Chwała nam za to. Tak. To był mecz z Argentyną 3 do 2. Chyba z Włochami braliśmy pierwszy mecz. No ale wygraliśmy. <laughs> też mi się... Nie przegraliśmy i może tego też nie przegramy. Nie, nie, nie. Z Włochami to, to później nie. był ten słynny mecz, który oni niby odpuścili, a ten? Nie, to było, to było w innym mistrzostwa. <laughs> Dobrze, No mistrzostwa. Dobrze, pomroki tej historii. Pomroki, pomroki, pomroki, historii. Bardzo dobry tytuł. O. O, tak, naprawdę, no, nie najgorsze. Zwłaszcza na no, podcast, który omawia półfinały. <śm> że... No bo to już. Jeszcze jest, który, to już są pomroki historii. O, o, który odbył się niejrzewi. wczoraj. No, to, no, bo... No. I przedwczoraj, finał, pół, tak. półfinał. półfinał się odbył wczoraj, przedwczoraj, a dzisiaj odbyły się półfinały. No, właściwie jakby patrzyła to wczoraj, rację, się tak, wczoraj się odbyły no. finał Europejskiej. To być tak pomroki dnia wczorajszego. No, pomroki historii już są naprawdę ale to, to też no. ciekawe, że w lidze europejskiej zagrają dwie drużyny, które biją się o nic w swojej lidze a w finale Ligi Mistrzów zagrają dwie Wiedrużny, drużyny, które nie są, swoich są mistrzami I swoich krajów i, i, się i, mistrzami, i się mistrzami nie, się nie zostaną tak. znaczy to nie jest ciekawe to nie tylko jest to jest pewna nowość. prawidłowość to jest pewna prawidłowość, że generalnie ci, którzy są trochę bardziej wypoczęci, mają trochę więcej siły trochę bardziej mogli wcześniej coś odpuścić, zazwyczaj spotykają się później ja w jakimś finale i tak jakoś tak było, że przed wielkimi imprezami też tak bywało. Tak. A ja wiem, że na przykład taki Bayern, to on tak sobie wypoczywał? No on przez ostatnie trzy tygodnie głównie wypoczywał. Po porażce z Borussią? No, porażka z, z Borussią była trzy tygodnie temu? No, nie. no. no co, no, to chyba dwa, dwa tygodnie, temu, dwa było, tygodnie no. temu, więc tak sobie za dużo nie powypoczywali. No dwa tygodnie to jest mało? Ja dwa tygodnie, to ja dawno wolnego nie miałem. Jak to powiedziałem ostatnio, widziałem gdzieś fragment jakiegoś, teraz jakiś tour się odbywa. Tour, tour de Romandie chyba, Romandie. Coś, coś takiego. Tak. I to komentuje Ryszard Szurkowski, który jak się zaczynał prolog, był prolog do tego wyścigu. I prolog właśnie... do prologu. Prolog, że tam pierwszy etap, nie wiem, w każdym razie oni tak sobie jechali i Szurkowski mówi, że tutaj jest taki dobry etap dla takich zawodników, nie, prolog właśnie. Że tak wytrzyma dla wytrzymałościowców, którzy dobrze jadą prolog, to oni później pewnie, pewnie dobrze, będą jeździć dobrze w górach, ale te góry nie są takie wysokie. No a poza tym kolarze są wypoczęci, przecież teraz to pierwszy etap, on pewnie mieli jest 2-3 dni wolnego wcześniej. To, to im tak na świeżości, teraz jadą. 300 km spokojnie. Na ludziki. Na świeżości. Po piwo. Na rowerze. Potem to już z górki. No właśnie. No. Bo tam górki małe. A z, pamiętam zawsze te prologi z wyścigu pokoju, to takie jakieś krótkie były. No to też był taki krótki właśnie. Wiem, taki taki wyścig pokojowy był. Nie... Jakieś 20 kilometrów. To w ogóle żart. Szarpnęli. Tak i na rozgrzewkę. No. Że nawet się chyba z... To z, bardzo jakby... było zabawnie, no bo jeździli, nie zdążą. jeździli w środku miasta tam i zamknięte było tylko pół y, każdej ulicy. Czyli połową był korek samochodów, a drugą połową tam kolarze jechali. To Francuzi potrafią. No. Mogli ich wezwać. No to taka organizacja Kierowice. jak u nas, w Warszawie. Albo otworzyć drzwi, nie <głos> nasz. Nasz? Nie nasz. O, przepraszam. O, przepraszam. Ten, nasz, ten nasz, został. I dzwonię po policji, bo z ubezpieczenia. Ciekawe, czy miał ubezpieczenie. Tak? Zapytałeś jego numer 93. O, to belk. O, co za pech. A słuchacze kazali nam o snukerze rozmawiać. A my o, o snukerze, snukerze nie wiemy. Tak, nic nie wiemy. Ja wiem, że Kamil Filipiak, ale to ty, tyle potrafi. Ja, ale... ja, znaczy, ja wiem, jak się gra. Ja 15 się lat gram. chyba to i wygrał tam z jakimś mistrzem. Kto a w Kielcach, a to w snukerze, w Kielcach była mistrzyni Europy Juniorów. Ale to nie w no, Może i w Stukerze. Nie wiem, ale. To tyle o Mistrzostwach. Jest, <laughs> bo co, co my o Stukerze ale... możemy opowiedzieć. No, że, A dlatego się... taki, taki burzarcik, tak? Bo ja nie zdążyłem no, nie przeczytać żarczyk, tych wszystkich. tylko redaktor zawada napisał. napisał no, napisał na mi do... z błędem, tak. Tak. tak widziałem. Pisałem tak. szybko, bo nie, nie <laughs> wiem co. Czy... Pisałem szybko, dlatego <laughs> no, dołożyłem jedną w pasję. <laughs> Potrzebną. Nie dołożyłem. No właśnie, dołożyłem ja się. Doło A. A miał pisać 100 razy, albo 1000 razy. Nietypowe. 100 się razy? No i co jeszcze? Bo ja to, to utknąłem w połowie tych komentarzy, mniej więcej. A, I to za jeszcze było. było. Żeby, to żebyśmy rozmawiali o, o półfinałach. O tym, gdzie dziecko wysłać w Warszawie do jakiego klubu. To jest Tak, to było tak, tak. No i co? Gozy no Konstancin można, Ta, tylko, bo esko, to nie jest w Warszawie Escola, Barcelona, coś tam znaczy coś to, się, to, to, to już jest, chyba to tak wie, już, wiemy to już, jak to się może skończyć tak. że szybko znaczy warto, dopóki jest. Można spróbować, jasne. Natomiast jak patrzę, tak jak mówiliśmy, na młode wilki legi mimo tego, że jestem kibicem Polonii, to, to ja jakbym miał wysyłać kogoś na treningi, to wysyłabym do młodych wilków. Rzeczywiście do, do legi Poza tym jest, jest szansa, że dziecko nie dostanie wtedy oklepło od kibiców legi jak gra w szkółce legi Może nie dostać, to prawda. No, no. Dziecko, Także dzie, i no, ode mnie <laughs> dostać. Nie, <laughs> a dzieci nie, nie bije. W ogóle nikogo bym chyba o. raczej teraz nie uderzył. Jestem pokojowo nastawiony od jakiegoś czasu. <grystanie> no, A inne tam... To nuda. A generalnie, a generalnie a tam, jeżeli jak... chodzi o inne sporty, to ja zawsze uważam, że tak. Aikido, taekwondo i zapasy. To? Co? Że trzeba dzieci ogólnorozwojowo... To piłka ręczna też jest dobra. Do tego. Doskonała dla sześciolatka. <grystanie> no, dla sześciolatka. Tak samo, tak samo <grystanie> dobra jak taekwondo chyba. No nie, nie, nie, bo tam, dla, znaczy akurat dla, dla tych maluchów. No tam to kopią so... się w czoło. No nie, no dla maluchów akurat, wiesz, no i pływanie, tak. Bo co ja mogę, wiesz, no, ja się pływać nie umiem, ale myślę, że to jest przydatna umiejętność. Tak to. No, tak, Ktoś, tak, się nie umie pływać. Się nie umiem. Bardzo przyjemne. No. także. Nie rozumiem. Jeżeli, zaznałem, się, jeżeli, nie jeżeli chodzi o kluby, to pływamy. Ty nie Też nie, nie pływasz? Nie. No, bo my w ogóle słabo pływamy w podcaście Oczywiście, słabej bo ja też słabo pływam no. A jeżeli chodzi Ale o pływanie, na aktor... Gaweł? Pływa w a czterech. No, no, jak, jak, ja ryba. Jak, jak ryba. On jak ryba w piasku. Następny podcast nagrywamy na, na jeziorze. O, o Powinniśmy patrzeć jak pływa i komentować. Wrzucimy go do wody. Nie, jeżeli chodzi o pływanie to polecam Polonię Warszawa na przykład. Podobnie jak jeżeli chodzi o szachy. Bo też uważam, że dzieci powinny grać w szachy. To uczy wielu ciekawych rzeczy. A rzeczy brydżowe, gdzie są? 40-latków. <ślad> Brycz to whisky, papierosy. Nie Bardzo nie dobry wiem. sport. Bardzo. Dla sześciolatków, tak. <ślad> Najlepszy w ogóle. Sport marzenie po prostu. Można też grać. Czy wystarczy, że urodzą ci się trojaczki i mogą grać z dziadkiem? <gryst> tak, czy zewną, tak. Można urodzisz też grać. Jak się tak nazywa, co to kiedyś o niej mówiliśmy? To, to, to, to, Karum. O właśnie, można też grać w Karum. Czy tam w Karum. Zatrważające, jak, znaczy, zadziwiające, jak się, jak się zrozumieliście. Jak się nazywa dyscyplina, o której kiedyś mówiliśmy? Mam wrażenie, że procent podcastu, znaczy sportu w dzisiejszym podcaście był wyjątkowo niewielki. Dlaczego był? Dlaczego? Ponieważ zaraz zamykamy podcast bez pierwsza w nocy. A ja dopiero przyszedłem. No, trudno. <laughs> A ja będę dzisiaj twardy? A jakie jeszcze tematy były wywołane przez naszych społeczeństw? NBA. NBA nie oglądałem od bardzo dawna, więc nie będę się wymądrzał, bo jak się o czymś nie wie. sans chyba odpadło. Sans nie weszło do playoffów. więc... Za czym to rozmawiać? Tak ja mówię, no ja... sobie gdzieś tam awansowała, ale twierdzi, że generalnie to ona nie wie dlaczego awansowała. Też nie widziałem... Nie widzi sensu w tej robocie. Też nie widziałem meczu, więc też się nie będę wymądrzał. No to co, to w zasadzie. Ja, znaczy to, no, ja widziałem. Co widziałem? Ja widziałem mecz y, Korony Kielce z lks Ja widziałem mecz z, z Rysowią. Piękny stadion uks u fantastyczna panorama z blokami w tle. No to no w Łodzi, w ogóle stadiony, stadiony. stadiony Tak, fantastyczny. Doszedłem do wniosku, że to są jednak ekostadiony. W WS1 to jest tak. absolutnie coraz, bardziej. Moda, coraz, moda, coraz bardziej. Najnowsza moda, najnowsza moda, bo tam trawa rośnie i tak dalej. to jest, są ekostadiony na trybunach. Wiesz, że ludzie będą nie siedzieli na krzesełkach. Tylko ludzie nie będą nie trady. siedzieli. <laughs> ludzie będą nie siedzieli. Ale tak kiedyś to... się na, na... Nikt nie siedzi, wszyscy siedzą. Na wale ziemnym na Koronie Kielce też się no, kiedyś nie siedziało no na krzesełkach, tylko na wale ziemnym. No tak, jak najbardziej. Kiedyś się był tylko wale ziemne. Świetnie. Dziwity za tylko na wale ziemnym. Nie pamiętam, siedziałem na takim wale ziemnym, jak Korona grała z Legią w Pucharze Polskim. Przegranym 4-3. Wtedy jeszcze Stefan Jenski grał w Legii. No. byłem na tym meczu też. Ja też. No. O, no. Z bratą chodziłem na koronę, a z tatą chodziłem na błękitę. A ja nie byłem na tym meczu. No. Byłem, byłem. No, byłem ale emocje by... były, emocje były, bo goniliśmy, goniliśmy, tam było... To było Terlecki jeszcze grał wtedy tak. w Legii. Było, nawet strzelił nam. To ja Brawie. byłem jak Terlecki I grał... Jak I Bumton. I Bumton, tak. Tak. Ja byłem jak Terlecki grał w Polonii. Na jeszcze, meczu, jeszcze, jeszcze, na zanim, jeszcze zanim wyjechał do Niemiec. No, no grał. Nie, nie, ja to byłem wiesz, w szoku, bo to było wiesz... Jakichś to 83, było jakieś po mistrzostwach świata w Hiszpanii. wszyscy bohaterowie. Tak, już tak, są, tak, są, tak, tak. Grają przeciwko nam, a tutaj biedny, wiesz, biedna mała koronka walczy jak równy z równym, bo rzeczywiście pani grała taki był lewy obrońca w koronie, którego nazwiska nie przypomnę sobie teraz. I co go podobno później widzę chciał nawet kupić. Ten widzę, ten widzę z Bońkiem. Nie, Pamiętam, to, masz nie, tak dobrze, to, to, to, to już pani było były. z Bońkiem. No z Bońkiem nie, no ale z nadal miał no, tam Suri, ale nadal, nadal, nadal, No tak, to grali z, z Juventusem z Molarek, wtedy z tak. przeciwko Bońkowi. Wraczny zabrał i kazał się cicho. Wojtasiński chyba się nazywał. Był taki. Lewy obrońca. Wojtasiński był taki w koronie obrońcy. No. No, śmigał po skrzydle. Sławomir. Sławomir. Chyba. Tak mi się A wydaje. Mi się tak, o, o, nie wiem czy nie mylę Zwareka Wojtasiński, Wojciechowski, czy mi się tu nie kontaminuje. Nie, mnie się wydaje, że dobrze mówisz. Nie wiem. Był bo, bo bohaterem mojej szkoły podstawowej. Jed, jed, bo jego siostrzeniec chodził do nas, do podstawówki. Zobacz. Ech, ale miał łatwo chłopak w życiu. <grym> co jeszcze chciałeś? co chciałem. No tak, no bo jest stała rzecz. Chciałeś powiedzieć, że prezes Wojciechowski zainwestuje teraz w siatkówkę? No podobno, tak słyszałem, że chce w Polonii w w Warszawie chce on, siatkówkę a, odbudować. No ale on już tam raz był, w tej Polonii. No. Zapomniał zapłacić pieniądze. A, wierze, a, i tam. a utrzymanie wtedy Politechniki? W mieszkaniach też czasami zapomina ściany wybudować i co? Sprzedają i się, sprzedają. Albo... No tak, ale wtedy utrzymanie drużyny rocznie kosztowało go 600 tysięcy złotych. Czyli dla niego to tak żart mniej więcej. I co? I on się, bo on się, się takimi to, drobnymi nie zajmuje. Nie zajmuje. Bo wiesz, on na 600 tysięcy złotych to... Tak jakbym miał ja ci poprosił, żebyś mi oddał 2 złotych, które ci pożyczyłem 6 lat temu. No, no, nie wiem, czy ci pożyczyłem, nie pamiętam. Ale to jest to możliwe. To, no właśnie. No, ale to jest żart, bo on nie ma portfela. A nie, to ty nie masz portfela. A ja mam przy sobie 2 złoty akurat. Chcesz? A 200 masz? A masz 600 tysięcy? 200 po co ci? <laughs> Serwer. Przestań, przestań, Przemek, po co 200 zł? On ma 2 zł. Tak, 2 zł. Właśnie. 200 to ja w życiu tak pieniędzy na oczy nie widziałem. Ernest ma tam w jednym maknocie I 5 tysięcy się znajdzie. Chopin. No to co tam dalej? Chopin. No, rozmawialiśmy o środku O Resortem. Znaczy rozmawialiśmy, ja to tak, tak, tak. Tak. Zagaili. Zagailiśmy. Zagailiśmy. Zagailiśmy. Też z tobą nie pogadam, bo nie widziałem... Yy dwóch meczów z tego finału. Tak że... No to znaczy, dwa widziałeś? No, widziałem dwa pierwsze. Ale ja widziałem dwa ostatnie. Aha. Może no dla, co dla... <laughs> Sama, to Bardzo, e bardzo możemy, możemy e pogadać. W sumie, e w sumie e widzieliśmy wszystkie? Epikurejczycy. Tacy. E Epikurianie. No co, w dwóch pierwszych nie dużo... E dużo się działo. A w dwóch drugich też się dużo działo. Z sędziami się bili. Tak. No. Były awantury. No okazało, a okazało Nie, no się... fajnie, fajnie, że tak coś się dzieje, że tak nie ciągle ten sam wygrywa. To zawsze jest. Znaczy, znaczy, a ja propos tak, to, to, to jest, propo wesele wesele jest. Tak no, no właśnie, właśnie. Ja mówię, jak wygrywa jak... sport. Jak... Że nie zawsze faworyci wygrywają to jest bardzo dobre. Tylko jakiś sport. No, ale Jaki ale tak. widzisz, ale okazuje się, że podobnie jak w ten półfinałach... Ten to musi mieć dużo medali. ciągle, no. ciągle no. wygrywa. Okazuje się, że tak samo jak w półfinałach Ligi Mistrzów głębszą przyczynę ma każda porażka. Bo w skrze od dawna okazuje się, że coś było nie halo i to jest owoc, a nie... Cześć iskrzy. No. I iskrzy. to jest to samo, o czym mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej. I skrze iszczy. W skrze iszczy. W skrze Dlatego niektórzy świadkarze nie grają w prezentacji. Sodówka uderzyła do głowy. Nie powiem, gdzie się poprzewracało tego do dobrobytu. Tak jest. Znaczy, wiesz, no to, to Drogi on... kobiety, to cyrkówki czy... kąpią w szampanii. To, to czy wszystko, oni mają no... dobrobyt, to ja. Rozmieniają to... swój talent na drobne w kasynach <głos> zachodniej Europy. Tak? Znaczy, ja nie wiem, czy chciałbyś spędzać czas tak, jak Mariusz wlazły, szczerze mówiąc. Czy A się... jak spędzać spędza czas? No, czy chciałoby ci się latać, grać po to, żeby dorabiać związek, na przykład siatkówki naszej, grać mecze w Brazylii, Argentynie, Wenezueli, Japonii, tylko po to, żeby Polski Związek Piłki Siatkowej miał pieniądze z Ligi Światowej. Bo ja uważam, że to jest w ogóle durny pomysł na maksa. A tak samo jak uważam, że przerost, cały czas przerost Ligi Mistrzów jest bzdurą. I to, że później takie drużyny jak Chelsea, Bayern są wykartkowane, łapią kontuzje w czasie meczu. Barcelona dogorywa, bo fizycznie nie jest w stanie sezonu normalnie dograć. To jest efekt tego, że zaczynają grać yy, yy, z jakimiś wiktoriami Pilsno, z jakimiś takimi drużynami w ogóle, które powinny Liga mistrzów powinna być mniejsza. Z jakimś Apoelem Nikozja. <laughs> no, na przykład. Na przykład no. I cała Apoele Nikozja. Wyszedł z Realem Madryt, co zrobił? Kopał się w czoło tak samo jak Wisła za poelem. No, no. No, nie, nie, znaczy bez przesady, ja bym, ja, bym nie, nie, nie, ja bym nie likwidował możliwości grania tym drużynom. Nie, ja też bym nie Widzę tylko. No nie, no, przed chwilą to zrobiłeś. Nie, nie, nie chodzi nie, o mniejsze niż meczów. Mo moim no. zdaniem tylko nie ma. Tyle. Niech grają, ale nie, nie tu. Nie no, ale, po, ale po co mają grać drużyny z trzecich i czwartych miejsc z lig? Po co? A. Nie grają mistrzowie, to się zgadzam. To, niech grają, ale to nie gra, po linii o, grań Victoria Pilzno. Oczywiście, że tak. tak. Nie grają. No, znaczy, ja to cały czas powtarzam. Niech w lidze mistrzów gra drużyn, nie wiem, 16, 24, Absurde, ale nie, nie ale nie, a nie, gra w A nie niech rozgrywki grupowe kończą się na literze rz. No, grupa RZ i w grupie RZ jest, jest Milan, Barcelona i dwie drużyny z Bałkanów, które zajęły trzecie miejsca w swoich ligach. No, no jakaś bzdura. No. To jest w ogóle... po, po co to robić? Po co te rozgrywki? Po co to rozgrywać A, w no, Po co jakaś... że... tak raz, wiadomo, zaraz, wiadomo, raz, Ale, naprawdę, ale naprawdę, naprawdę była jakaś drużyna z Bałkanów, która zajęła drugie miejsce w swojej lidze i grała w lidze mistrzu? Nie, to była przenośnia. To grają właśnie drużyny hiszpańskie, angielskie, niemieckie. O, i no włoskie, nie no, to, no. To, to zależy. No, z Bałkanów może nie, ale z Ukrainy na przykład już grają chyba dwie, dwie drużyny w Lidze Mistrzów, nawet Dobra, za, za, ale, zagwarantowane ale zobacz, w grupie chyba. Zobacz, popatrz na no, ale, karierę, to dobrze, no, ale to dobrze, ale to najpierw, naj, naj, najpierw obietnijmy w takim razie w Hiszpanii, gdzie grają ile? O, Trzy drużyny, cztery. W Anglii, gdzie grają cztery. No, my i, I według mnie zdecydowanie powinno się przywrócić normalny system pucharowy, jak w pucharach. I, i wtedy meczów. System pucharowy, jak w, i wtedy, w I wtedy to ma wtedy o... jest mniej, sens od samego początku. jest mniej meczów, nie gra się meczów bez sensu. W czwartej w kolejce zapewniasz sobie awans. Musisz znaczy, dograć jeszcze jakieś dwie, dwa awans bezsensowne mecze w trzeciej. Nigdzie. No ale to powiedzmy, no. no czwarte. Masz trzy zwycięstwa, i tak naprawdę wiesz, jeden remis daje ci później awans. Tak? I później, jak w ostatniej, ostatniej kolejce masz jeden mecz o coś reszta. Latasz do kazania po pieniądze i wiesz, i tak to wygląda. No to bzdura kompletna. No. no bzdura, a potem piłkarze padają jak muchy i, no. i, ten, no tak, i się tak, ich no. zawozi. No, no ale nie. dzięki temu, dzięki temu, między innymi dzięki temu później dostają od klubu zarobki rzędu 200 tysięcy euro miesięcznie, a nie 100. Co też jest chore. Owszem. <laughs> Owszem, zgadzam się. No ale piłkarze wolą zarabiać 200 tysięcy niż 100. No wiesz co. Tak, tak. przypuszczam. Każdy by walał. Lepiej jest coś. Wiesz, mieć. ale gdyby zarabiali, to nadal wygrali. My Myślę, sobie że nie, do... nie zostaliby nagle hydraulikami albo cieślami, gdyby nagle ktoś im obciął zarobki o połowę. Więc nie przesadzajmy. No. No, poza no, tym, się jak, nie jak to zawsze powtarza. E, właśnie Boniek, y, nielubiany przez Ciebie. Jak piłkarze narzekają, że mają ciężko, to on mówi ciężko, to ma kierowca autobusu w małym miasteczku, jak musi za tysiąc zł pracować po 12 godzin dziennie i nic z tego nie ma. No, to on ma ciężko. A piłkarz, a piłkarz, który gra trzy mecze w tygodniu, nawet jeśli lata samolotem, ale dostaje za to parę milionów, nie ma ciężko. No. Nie, no, wiesz, a no po, a poza, ciężko pracuje, ale, ale wynagrodzenie ale wiesz, ale... jest niespółmierne. Znaczy, ja no. się łapię na tym, kolejny... Górnik by tego pracą nie nazwał. Tak kolejny, kolejny rok mam tak, że łapię się na tym, że mam przesyt y, futbolu. I to, to nie jest dobry obiad. Ja gorzej, ja mam przesyt sportu w ogóle ostatnio, z, zauważam. Mój przyjaciel no tak, z oby szkolnej ale... zawsze powtarza przez sport do kalectwa. Tak, ale, ale jeżeli, jeżeli ja y, nie chcę mi się obejrzeć meczu w półfinale Ligi Europejskiej, dlatego, że już po prostu powoli zaczynam żygać futbolem, dlatego, że jestem nim bombardowany z każdej strony. Ja wolałbym poczekać tydzień na mecz albo dwa tygodnie na mecz i tak obejrzeć kiedyś. i tak jak, tak kiedyś. jak kiedyś. Poczekać na mecz, na mecz, na który naprawdę czekam. Ja wczoraj, nie wiem, nie wiem czy pamiętacie, nie tak dawno, 10-15 lat temu, mecz. Nie tak dawno. No, nie, tak, no, nie twojego no, życia. No, no, no dobra. No, no, 1860? No, nie, nie, Ale, nie kie, ale, ale kiedyś liga, liga mistrzów nawet w Polsce oglądało się tórno. w ten sposób, że się ludzie zbierali w mieszkaniu i normalnie oglądali mecze. I ktoś kibicował jednym w mieszkaniu, jednej drużynie, w drugim drugiej. Szedłeś ulicą, padał gol. A potem spotkałeś się na klatce? Nie, no, nie, no. Szedłeś ulicą, padał gol, to wiedziałeś, że pada gol. Teraz. Kogo to w ogóle obchodzi? Muszę powiedzieć, że jeszcze parę lat temu u mnie w mieszkaniu tak się oglądało mecze. Ja przede wszystkim kiedyś oglądało się jeden mecz. tak? Nie było tak, że można sobie było wybrać dowolny mecz. Znaczy nie, nie dowolny. Teraz nie masz by... tak, że lecą cztery mecze jednego dnia na przykład w jednych czy drugich rozwoju. No i teraz jak się dobrze zastanowić, to nie ma dnia, żeby nie było, nie meczu. było meczu. tak? No bo nie, bo masz... ligi są rozciągnięte od piątku, od piątku do poniedziałku. Do poniedziałku. We wtorek środa Liga Mistrzów, w czwartek Liga, Liga Europejska. A ja w piątek Ligi. Dalej ligi zasuwają, więc no. tak naprawdę... Zrobił się z tego cyrk y, taki totalny. Armagedon. Nie no, kiedyś się czekało, w sobotę, w sobotę był mecz ligowy, w środę był mecz pucharowy i, no i okej, okay, miliard i, i środę, wiadomo, miliard w tak. sobotę Były dwa kanały w telewizji Znaczy, to za tym nie tęsknię akurat ja za bardzo Natomiast to, że mam, to, że mam program opcję program w telewizji znowu się popsuł To, że mam opcję wyborów, wcale, no wcale nie powoduje Kobra po dzienniku w wiadomościach, czy co to był? Dziennik Dziennik, dziennik po Jaka Kobra, tylko obra. Kobra. Kobra to było w latach 60. Ale to, to nie, no, to nie, było jeszcze. tak dawno temu. Kończyli pamiętają. Znaczy, ja pamiętają. To, że pamiętam cobrę, to, że w sporcie sobie. masz opcję wyboru, nie powoduje, że emocje od tego są większe. Nie, nie, no, chodzi głównie o to rozdmuchanie. No, kiedyś było wiadomo, że w Pucharach ile się grało meczów? Pięć. 6 no. i dochodziłeś do finału, I tak? Polskie drużyny nadal było... tyle grają. No, no tak, ale właśnie grają sześć meczów i kończą gdzieś tam. To, w jednej, w jednej, 86, tak? Trzeba, to jest sprawa samoograniczenia. Kto ci każe oglądać tyle tych meczy? meczów? Meczów. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że. Czy znaczy, że System chodzi. zażyna piłkarzy, no, zażyna. zażyna drużyny. Messi ma 24 lata. Co więcej, zażyna widowisko. Messi też, ma 24 lata. Przez ostatnie 3 lata zagrał 180 meczów Czyli więcej prawdopodobnie, prawdopodobnie niż niektórzy wielcy piłkarze w całej swojej karierze w pucharach e, i w ważnych spotkaniach w ogóle. A dlatego e... miał okazję strzelić tyle bramek? No jasne, że tak. Ale w jednym sezonie strzela tyle samo goli, co. Znaczy on jest w ogóle. Tego nie można porównać, bo on jest z innej planety, tak. On strzela 63 bramki, czyli tyle, ile się strzelało w latach, w, latach 6, w latach 60. No, ale chodzi, chodzi mi o to, że ilość minut, które zawodnik w tej chwili musi spędzić na boisku, jest niewspółmierna do tego, co, co się działo kiedyś. Tak? Yy, zobacz na pato. 13 kontuzji w jednym sezonie. Chłopak jest zarżnięty przez futbol, a nawet jeszcze nie powąchał na dobrą sprawę poważnej se, junior, yy, seniorskiej piłki. Michael Owen. Człowiek, który w wieku lat 17 był reprezentantem Anglii powinien dzisiaj grać w dorosłą piłkę zarżnięty przez futbol i gdzie medycyna stoi na najwyższym światowym poziomie. Z takiego, z takiego pato Milan Lab teoretycznie powinien zrobić zawodnika na, na lata. Do 35 lat powinien grać w Milanie. Nawet Milan Lab nie jest w stanie z nim nic zrobić. A po jak z nim zrobi, to wiesz, to chłopak w wieku 40 lat się ten... będzie śmigał jak złoto. Tak. Tak znaczy, ten, nie, tak no, jak... znaczy, nie wiadomo w ogóle, co, co, co, z nim, co, co z nim dalej będzie, ale generalnie to jest kierunek do, donikąd. No, to jest tak, że to jest taki biznes, no, no, od, są, którego, od którego kibice w pewnym momencie to też już się pochodzą. To już są na w świecie igrzyska. No, Za ten grzyska no, w niniejszym kończymy subiektywny podcast sportowy i, i zaczynamy subiektywny podcast o wszystkim innym, Medyczny. tylko nie o sporcie. <laughs> nie, no, to jest o sporcie. To jest o, tym, to jest o tym, że rzeczywiście ja, ja mam, mam w sobie takie coś, że. Czasem mniej oglądam sportu, de facto bo... dlatego będziemy o tym mówić <grymne> <grymne> jak nie oglądamy piłki do jak ja udało nam się, się uniknąć w... kolejnego ja wskaz... meczu włączam transmisję w internecie, ale odwracam się do niej plecami <grymne> Znaczy jest, to, jest to taki znany mi skądinąd system kibicowania, że w momencie kiedyś chodziłem w na Polonię i nie, nie zgadzałem się z tym, co robi klub. Czyli jak piłkarze sabotowali różne rzeczy, albo było wiadomo, że mecz jest sprzedany, to stało się tyłem do boiska po prostu i robiło się różne inne rzeczy, a nie to. Robótki co... na drutach. <laughs> Szapeczki, szaliczki. Nie, no to ochrona nie była taka jak teraz. Można było wnieść różne przedmioty, które spowodowały, że. Na że przykład szachy. Szachy, tak. szachy, Chińczyk. A teraz? Uuu, srogo jest. Teraz pozwolą szachów, zbyt nie pozwolą mi mieć szachu Bo szachami można rzucić, a z Chińczyka pionki no, to też tak, ciężkie. A kartkę tak, wniesiesz tak, na tak, stadionie. To najwyżej można sobie origami składać. Serwen. Jak, jak wniesiesz papier, kiedyś wszyscy kibole grali w szachy na tych na trybunach. Słuchajcie, kończmy. Bo, Także ja mówię, zdecydowane ]iya. raczej nie rozbudowywanie <fie |notimestamps|> <gulanie> znaczy, rozbudowywaniu. Zdecydowane to już w ogóle pytanie jest, co zrobić z tym, co jest, bo to, co no jest, już ja jest. Ja że jakiś był, ale to, co zrobić? Wrócić do tego To pomysł, żeby zlikwidować Ligę Europejską i zrobić nie, wielką Ligę niszczą. I, I niszczą. I grać jeszcze więcej meczów w niej, tak? To jest świetny pomysł. Znaczy powiem wam, że. Grupa będzie RZ2, RZ3. Ja, ja I to chętnie... będzie wkład pol, pol, polskiego Polacy, języka w rozwój i, piłki. No, i, no, bo braknie im liter, a my im wtedy zet i żet Dorzucimy, i, do rzucimy, <głos> żeby mieli. <głos> może jest Jeszcze może, O, <głos> oh, oh. Może jestem może stetryczałym jestem działem O2, ale, ale, ale ja bym chętnie. chętnie by... o awansują. <głos> ja bym chętnie obejrzał ligę Mistrzów. Polonia Białogosz z grupy O2 by awansowała dalej. <głos> Może jestem dziadem, ale chętnie bym obejrzał Puchar Zdobywców Pucharów. Czyli jeżeli ktoś zdobywa Puchar Krajowy, to gra w Pucharze Zdobywców Pucharów. Chętnie bym obejrzał UEFA w kształcie takim, że drużyny, które zajmują miejsca wysokie, ale nie są to mistrzowie swoich krajów, tudzież ci, którzy mają wyższy ranking i nie mieszczą się, znaczy mieszczą się na trzecich, czwartych miejscach lądują w pucharze UEFA, albo ci, którzy awansowali z Intertoto, albo ci, którzy z Fair Play. No to, to jest, to jest to obawiam się nie, nie niewykonalne, no bo ja wiem, że teraz to jest niewykonalne. Dlatego, bo nikt że... w bogatszych ligach, które teraz mają cztery miejsca, nie zgodzi się na, na obcięcie Intertoto. Znaczy, bo... To jest jasne, jeżeli komuś, jeżeli komuś dałeś gigantyczną podwyżkę, no to nikt ci się nie zgodzi na nie, bo te, gigantyczną obniżkę. W tym momencie prowadzenie biznesu po tytułem <laughs> prowadzenie biznesu po tytułem tytułem piłkarski w Anglii czy w Hiszpanii kompletnie nie, nie, nie, sensu, nie, tak? bo... Jeśli tylko pierwsze dwie drużyny mają grać, czy pierwsza w lidze mistrzów, a reszta gdzieś tam w jakichś mniejszych ligach, no Właśnie, to, to ten biznes się po prostu nie zamyka. Ale, bo... ale zobacz, że jeszcze. Już w tej chwili w Anglii się nie zamyka. Jeszcze pod koniec lat 90. Puchar zdobywców Pucharów to były rozgrywki tak prestiżowe. Że tak właśnie wszystkie trzy Puchary wszystkie prawie zostały trzy... tak. na równi. No wiadomo, no, pucharmistrzów wiadomo, było, trochę puchar mistrzów wyżej. był najważniejszy, ale dwa pozostałe Puchary no, były tak samo to było ważne. Tak, tak że, że, że kibice, którzy oglądali półfinały takie historyczne, półfinały, w których grał Bayern, Ajax, Real, e, Manchester, Barcelona w Pucharze tak. zdobywców Pucharów, którzy pamiętają tego typu mecze, no to to dla nich to były takie same emocje, jakie teraz mamy w, w Lidze Mistrzów. Dlatego, że po prostu trzeba było wygrać dwóch mecz. Za każdym razem to trzeba było wyszarpać no zwycięstwo. To, to co mówiłem, że powrót do, do, do, do systemu pucharowego. Tak, no. tak jak śpiewał Kazik. A nie, nie rozdmuchana grupa. Dalej. I dokładnie. Teraz, tak, teraz, w, teraz, teraz, teraz do... w Pucharze Lidze Mistrzów w tej grupie się tłuką przez, przez pół roku, czy tam przez trzy miesiące, a i tak trzy drużyny de facto grają dalej w pucharach. Tak? Czyli gra, gra się po, po nic tak naprawdę. No. Ale i, I zobacz, teraz jest sytuacja taka, że na przykład w, w, z Hiszpanii w Pucharze Zdobywców Pucharów e, grałoby Bilbao, tak? W Anglii, e, kto tam Jeżeli wygrałoby zdoby... to... z Barceloną. No nie, bo Barcelona i Real zajmują dwa pierwsze miejsca, a grają w... E... Ja myślę, że w Lidze Mistrzów zostaje tylko i wyłącznie mistrz. Nie. No nie no Mówię powiedz... o drużynach o nie wiem, no, tak jak mówiłem, no, wiadomo, że są mistrzowie określonych y, lig i y, z najmocniejszych lig mistrz i wicemistrz, tak? Bo wiem, z czterech, trzech, dwóch, pięciu, obojętne, nie wiem, jaka byłaby formuła tego, ale tak to ośmiu. tak, Tak to widzę. No, <śmiech> Nawet niech będzie o ośmiu. No. No, I mamy... po pięciu latach od takiej reformy znowu brałyby cztery drużyny stary. Nie, to jest bzdura. Cztery. Nie, nie, I drużyna, się. która broni się przed spadkiem w Hiszpanii. Yy, awansowała do Ligi Mistrzów, której dostała od wszystkich bęski, albo drużyna z Zagrzebia, która przegrywa mecze po 8-0, yy, yy, bo, bo zajęła tam drugie miejsce w swojej lidze. No jakiś, jakiś w ogóle absurd. No to w ogóle po co taki wiaral w Lidze Mistrzów? Po co? z drużyna, która się do niczego w ogóle nie łapie. No ale zajęła, zajęła w, w, w lidze czwarte miejsce w poprzednim sezonie. No, że w, tej, w tym sezonie im idzie gorzej. No cóż, trudno. No, to, to jest na tej samej zasadzie, że Blackburn było był znaczy, mistrzem magli cię... i znaczy, grało widzę ja bym... mistrzów, a w hmm. następnym sezonie już nic ja, nie było. No, ja bym nawet nie, z... nie upierał się przy tym, żeby tak kasować, bo, bo mówię, bo to jest niemożliwe z powodu biznesowego. Znaczy, to jest bogatsze, niemożliwe, ale ja bym tak bogatsze, bogatsze ligi po prostu się przestaną... No, no, znaczy, może to a by co boi... mi to obchodzi? To właśnie dobrze. Niech oni wszyscy mniej zarabiają, niech oni wszyscy mniej grają, niech oni się skupią na sporcie, a nie na duperelach, reklamach telewizyjnych i tym całym głównie. Czyli jednak mamy tyto no, ja w depresji po że... ja polskim. Ja, ja, ja myślę, nie, że jest nie, nie, przepraszam cię. Jakbyś rok temu posłuchał podcastu, usłyszałbyś ode mnie dokładnie to samo. Nagrywaliśmy już wspólnie rok temu. No, usłyszałbyś dokładnie to samo. Zawsze jestem za tym, żeby było mniej. Piłki nożnej. Mniej to Ja bym to rozciągnął. Mniej mnie siatkówki. I tym optymistycznym akcentem. A więcej ludzi biegających na ulicach, a nie jeżdżących samochodami i stojących w korkach. Teraz proponuję, żebyśmy pożyczyli naszym słuchaczom pieniądze. Nie, nie mam. Nie mamy. <śmiech> <śmiech> no, <nie> <śmiech> na <piho. śmiech> Chodziło, że Miłego długiego weekendu, który aktualnie się będzie odbywał. Długiego tygodnia. No. No. Tak, no już nie, już ty, tydzień, to tydzień to. Nie będzie normalny. Czyli co my w zasadzie życzymy słuchaczom teraz wszystkiego najlepszego z okazji yy, 1 maja. I 3, no, tak, i, 3, i, 3, I 3 maja. I 2, i 2 maja, lat, tak. I 3 tak. również. I weekendu. I, i 4 i maja, bo będzie wolny. I 8 i maja, i 9, maja i 9, bo to jest dzień zwycięstwa w Rosji. I 8 maja, I 9, i 6 maja, bo to rocznica mojej matury. Ja myślę, że kolejny podcast pewnie nagramy gdzieś w kolejny w weekend. No, mam nadzieję, że nie, prawda? No nie, w, w kolejnym Po euro. Nie, no po, po, po następnym długim weekendzie. Po następ, następnym długim? No nie, no, bo teraz roku. jest pierwszy, drugi weekend, a potem będzie drugi długi weekend. Które? które razem składają się na długi tydzień. Tak, które się niepostrzeżenie nie, nie, nie zlewają w całość. No przepraszam ci, ostatnio nasza wspólna koleżanka, która jest dentystką, powiedziała. Słuchaj, nie wiesz, gdzie tam można y, y, jakieś tanie bilety znaleźć Ja mówię, co? Bo chciałem na długi weekend na Filipiny polecieć ja mówię na weekend na Filipiny. Ja mówię, to droga ci w jedną stronę zajmie cały weekend. A nie, bo taki długi weekend, to wiesz, tam jest 10 dni. Aha, takie długie weekendy mają dentyści. No, wiesz, dwa weekendy w miesiącu załatwiają sprawę w zasadzie. Teraz ja rozumiem, jak mi jakiś dentysta powie, zrobię to panu w weekend. Całe życie powtarzam, żeby dzieci chować na stomatologu. Ludziom zęby będą się psuły zawsze. Na piekarzy też można, bo. Grabarzy. Ludzie, bo grabarzy, <grabarzy tak. Na piłkarzy jeszcze tak. tak? No A, niestety. Odchodzi się od piłki nożnej. <głosy> Żegnają się. A, bez dykteryjki. Józef Guardiola. O, Boże. o ten też się być może o Boże, o jeszcze jakaś? Nie. Nie, <głosy> ja tak z biegu i bez pieniędzy. To. <głosy> Redaktorzy. Właśnie wpadłem na to, że Józef i Jose to jest to samo imię. Matko A Guardiola i Mourinho to są samo nazwisko są, <śmiech> są braczki Nie. Nie, To jest ten sam człowiek Gu Guardiola zna Guardiola znaczy skarbonka A, mój, a Mourinho? Pieniążek Mourinho? Też skarbonka, tylko <śmiech> Bilon A Mourinho to znaczy bilon <śmiech> Grosicki GOOOOOOOL Jest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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Turku ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafincz, a tymczasem ty piłce Richard Czerwiec. choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, elegancki mezczyźni, białe koszule,